Kolektywny podcast sportowy Masz, masz jakieś... chyba mikrofon za czy nisko ma... Tak, to mam wszystko czy tutaj źle Czy masz kabelek? Czy masz jakiś kabelek, który by nie był z takim tym? Nie mam Masz zapytać, czy, czy, czy Chciałbym ci przynosić inne słuchawki, ale bez sensu no nie no, to nie jest bez sensu, bo ja teraz się czuję jakbym był na sprężynie, bo jestem de facto na sprężynie no, naprawdę ma dzisiaj dzień marudy. dzień marudy Nie dzień marudy, tylko drodzy Ale słucham, za to też ciekawych pytań, na przykład jak się nazywa po polsku to miejsce, z którego wykonuje się rzut karny No właśnie, a jest krótka taka nazwa? Vapno. Vapno. Wapno, wapno, ja wiem, ale wapno jest na, nazwą taką, że tak Tylko potoczną no bo, no bo to jest to bardzo dobre, najlepsze nazwy są potoczne no. na przykład jak przyjechał zawodnik, chcę, zawodnik... No, a jak są przepisy na przykład gdzieś spisane piłki nożnej to jest napisane, że z wapna się wykonuje no, nie, nie sądzę ale na przykład przyjechał nowy piłkarz do Lecha Poznań i zagrał genialny mecz, a że jest Węgrem to nikt do niego nie wie jak się nazywa tylko wszyscy mówią gulasz <gulacz> A podobno jego nazwisko znaczy gulasz po węgiersku, ten Lovrencic to jest podobno gulasz. Lovrencic rodzaj gulaszu, czy po prostu znaczy gulasz? No, tego nie wiem. No, no to, ale wiesz, no, gości z no ale mecz zagrał genialny, no. więc jest, został gulaszem. No i... a, że, a, że, a że po węgiersku gulasz nie oznacza gulasz, to znaczy, że Lovrencic oznacza gulasz. <laughs> Witamy serdecznie, drogich słuchaczy, w 159 bodajże już odcinku. Tak z jest z tywnego podcastu sportowego. Redaktor Ernest też wita, ale poszedł tak po, tak, poszliwić hordę psów. Tak, by lęta po, poszedł poskromić. Hordę węgierskich psów. Tak. Nie węgierskich, tylko kirgijskich. Kirgijskie to są psy. Nie y... tej historii. O, panie, to człapanie to. Witaj się. Dobry? No. no, to jesteśmy w komplecie. Jesteśmy. Możemy tak? poruszać. Możemy poruszać różne, różne za kwestie. zaporuszać Za poruszać różne kwestie. Nie wiem, czy poruszanie się... tematu siatkówki na igrzyskach olimpijskich jest jeszcze w ogóle że, po, Poruszanie Ja, po, ja myślę, do, doskonale, doskonale podsumowaliśmy igrzyska po trzech dniach. W połowie. Tak, po trzech <grym> dniach to było gdzieś więcej, no, Ale ja jeszcze ale była wtedy żeby... szansa, że siatkarze coś zdobędą. No ale ona, ta szansa nie mogła zmienić, że tak powiem, ogólnego obrazu i nie zmieniła. To. No ale potem parę medali zdobyliśmy, których się nie spodziewaliśmy. Więc tak persaldo i tak jest. Znaczy persaldo, nie wiem, czy pamiętacie, że powiedziałem, że 10 zł 10 medali, 10 medali w tym 3 złote to będzie sukces naszej reprezentacji no i okazało się, że gdyby Włoszczowska nie pchała nogi tam, gdzie nie trzeba, to może byśmy mieli te 3 złote, albo jakby dołęga dźwignia. No dźwig ale ja dźwig... na przykład nie uważam tego za sukces. Czego? 10 medali. W tym A ja czasie, uważam, tak. że przy obecnej kondycji polskiego sportu dziesięć medali to jest wszystko, na co nas stać. Jeżeli no, to uda nam tak no, się... No, takie... nie, już wyjaśnijmy ale... sobie, że nie uważamy tego za sukces, że ta, kondy że ta kondycja jest taka właśnie, jaka jest. No tak, to nie uważamy. Natomiast, Natomiast to, co zrobił Dołęga, to, to był dla mnie... To zrobił było... no, tak. Dołęga, to co ja, zrobił ten fajdek, którego tam tak. też niektórzy ani, upatrywali. Ani, ani Dołęgi, ani fajdka kopać nie zamierzam, bo... Ja też nie... Ale to był taka nie, prawdziwa, byli... prawdziwa sportowa tragedia tak naprawdę, to co to... No, no, je, no jeżeli raz w życiu ma ci się zdarzyć zaćma, to może akurat nie tego dnia. No. <śmiech> znaczy, bo to, to jest tak, że po tym chyba się rozpoznaje też trochę bramki Ale do ręka mistrzostwa świata wygląda. No dobrze, a Majewski przez pół sezonu albo i dwa sezony ma zaćmę, a jak trzeba to no bywa złoto. Ale on na studiach miał filozofię <śmiech> i on wie kiedy należy być przygotowanym. Ona na politologii w programie akademickim, zdaje się, jest filozofia z tego, co pamiętam. No, może za dużo powiedziane. No, Podstawowy program, jakiś ale to wystarczy. Wstęp pewnie. No, to myślę, że dołęga nie. Miał. No w każdym razie na tym to polega mniej więcej, żeby się przygotować do startu najważniejszego, a nie do jakichś tam pośrednich. No. E... Tak. No i to i ty, ty, ty w ten ładny sposób przeszliśmy do siatkarzy, którzy do startu pośredniego przygotowali się świetnie. świetnie tak. No i ja się zgadzam z młodym Wagnerem, który powiedział, że e, nie da się po prostu dwóch szczytów formy przygotować no tylko, w tak że... krótkim czasie. Tylko wiesz co tutaj Wagner... przecz, Przeczą mhm. temu poprzednie igrzyska. I poprzedniej. No bo się po, i poprzedniej, poprzedniej A nie że takie statystyki, że nie Rosjanie i Amerykanie zdobywając Mistrzostwa Olimpijskie w tym samym roku wygrywają ligę. Tak, ale nie, nie, nie, nie, nie, nie, tak, nie, nie sprawdzaliśmy, ile czasu upłynęło między jednym a drugim finałem. To myślę, że podobnie. No bo To jest jedna kwestia, ale druga kwestia to jest też taka, że to jest jednak sport drużynowy. I to jest na zasadzie takiej, że nawet jeżeli się przygotujesz szczyt formy na kilku zawodników, to nie jest tak, że, że nagle wszyscy zawodnicy po prostu leżą. A w polskiej no, ale... kadrze na, na, na, na olimpiadzie leżeli wszyscy tak naprawdę. Wszyscy grali poniżej, poniżej swoich możliwości i poniżej tego, co grali. No nawet tak. ci, wszyscy, po prostu wszyscy. Goda. Można bronić pojedynczych zawodników, tak jak kurka albo Albo, Bartmana, no, ale, za waleczność, ale, to Jarosza, też, ale tak naprawdę. Ale nie byli w no tak, takiej. Byli... No, Bartman nie by walczył, tylko co tak, jak poływa tak w blok albo No taka walka jakby... na, na wiele się nie zdaje. No. No. Mimo, że chcesz ale. ale nie, nie, nie co tam, coś tam że walczy... ja, ja, ja myślę, chciałbym niestety, zauważyć, że to, co mieliśmy w przypadku Brazylii czy Stanów Zjednoczonych, to wtedy, kiedy oni wygrywali Ligę Światową. To jednak wygrywali ją grając szerszą, szerszym spektrum zawodników. To znaczy używali tych zawodników 12, 20. Tak, to... Natomiast i Liga Światowa, bo nie Puchar y Wagnera, <wounds> tylko ta, Puchar tego Memoriał ale i Liga Światowa i Igrzyska Olimpijskie były grane tym samym składem i, no i to znaczy, ja jakby tego, tego nie sprawdziłem, warto by sprawdzić te statystyki, że Amerykanie rzeczywiście wygrywali Ligę Światową, wygrywali Igrzyska, tylko pytanie bo często, w tych, tak jak było w tym roku Rosjanie na Ligę Światową to wysłali nie wiem, chyba trzecią kadrę, nawet nie drugą mogło się zdarzyć że ci Rosjanie mimo wszystko, trzeciego sortu wygrają Ligę Światową, bo to i tak jest oni mają świadkarzy na na pięć reprezentacji spokojnie. Tak jak Brazylia w tak szytowym momencie, ta. wtedy kiedy wygrywała Ligę Światową. Oczywiście mogło tak być. No, mówię, nie, nie, aż, aż tak niestety nie zagłębiłem się w temat, ale może to zrobię na następny podcast w ramach no, z ciekawostki. U nas, u nas jednak okazuje się, że jest siatkarzy dużo dobrych, natomiast... Wielu. Wielu jest, tak? Ale żaden nie jest wielu. Tak, tylko, że włoski system rzeczywiście, to co, to co zrobił, i pewnie pierwszy tego typu i ostatni błąd popełnił Anastazji, że Włosi zazwyczaj grają i w piłkę nożną i w, w siatkówkę właśnie w ten sposób, że wyciskają to co możliwe do oporu z pierwszego zespołu po to, żeby wygrać jak najwięcej, a, a rezerw używa się zdecydowanie rzadziej niż w wypadku czy to Stanów zjednoczonych w Lidze Światowej, czy czy chociażby Brazylii, gdzie Zibal na przykład w ogóle nie grał prawie z Polski. No ale ja na przykład myślę, ja myślę, na przykład patrząc na to, że to, to jest trochę niesprawiedliwa ocena, bo, bo, bo, bo jak patrzę I na to... Może być, bo ja się nie znam na siatkówce. Bo, bo, bo to jest tak, że, że na stadzie sporo gra rezerwowymi i on odważnie ich wpuszcza. To nie jest właśnie. To nie jest. To nie jest to znaczy, to nie on ich wpuszcza tak. w momentach, właśnie to jest, jak popatrzyłem na, na to, co oglądałem, czyli Ligę Światową, i, i, i znaczy, grzyska w, olimpijskie. W Lidze Światowej trochę rotował, rzeczywiście, ale na Igrzyskach... Ale, ale w Lidze Światowej e... rotował na wtedy, kiedy robił... miał już przewagę pięciu, sześciu, siedmiu punktów, gdzie psychiczna on No ale to zazwyczaj tak się robi, tak się czyni, albo, albo się to czyni w momencie, kiedy nie idzie i wtedy się szuka nowych rozwiązań, nowych zawodników, którzy mogą pociągnąć, albo kiedy masz trochę luzu i dajesz odpocząć tej pierwszej, pierwszej no, szóstce. No to... Tak, mniej więcej <coughs> tak to wyglądało. No. I, tak to, I tak to robi, wydaje mi się, Także, że nawet tutaj... tutaj nie, nie, nie no, to, to, to. to nie, nie było jakiejś jego największej winy. No. Ja, ja myślę, też, nie, że to, wino, w, tym, w tym momencie nie miało znaczenia, jak to grał, bo wszyscy grali tak samo źle, więc jakby no, to, to, to. Znaczy, to, że grali wszyscy źle, to w tym momencie jest również wina trenera, no bo no, słyszę, no. Mam wiele wiele głosów tego typu, że. Należy wrócić do korzeni, czyli po prostu zobaczyć, jak zawodnicy byli przygotowani fizycznie. I jeżeli, no bo wiadomo, że jeżeli, jak jesteś dobrze przygotowany fizycznie, no to zaczyna ci nie wychodzić, to zaczynają się nerwowe ruchy, zaczynają się zmiany, zaczynają się błędy w odbiorze. Jak nie ma odbioru, to nie ma bloku, jak nie ma bloku, to nie ma ataku. A polskie drużynie i, wtedy i, bardzo szybko i, siada psychika od razu, bo no ja i myślę, morale, i... że naszym jednak trochę, trochę, trochę, trochę, naszym młodym zawodnikom, chociaż tonowali wszystkie historie przed Olimpiadą, przed trochę są jednak uderzyła do głowy po tym zwycięstwie Ligi Światowej, i oni wyszli zbyt pewni siebie na ten mecz. Poszedł im mecz z Włochami. Poszedł im poszedł mecz z im Wochami, siłą rozpędu, no. Siłą tak, taką, no tak, że problem, że. Bo Włosi też nie zagrali, nie zagrali dobrze, a potem trafili na Bułgarię, i, i na tą Bułgarię już byli trochę nieprzygotowani. I, i tam mam, I mam wrażenie, że, że troszeczkę ją olali, tą Bułgarię. i. i i potem już po, poszło, po Bułgarii to już siadło no. jak już dla mnie morale tak. i psychika po prostu, bo oni tak. taki, taki takim, takim nimbem niepokonanych że tak? tak. jesteśmy najlepsi a nagle tak nagle dwóch Bułgarów to ładnie powiedziałeś nimbem niepokonanych tak. i nagle dwóch Bułgarów no tak, pokonało ale, ale, nawet znaczy, nie cała drużyna, tylko dosłownie dwóch Bułgarów najważniejszym meczem na I... Igrzyskach był mecz z Australią tak no i, naprawdę. To, i, to, I to, to była żenująca tak, ta, historia to już była absolutnie żenująca historia bo jak zobaczyłem później jak grają Niemcy no to nawet chyba napisałem w komentarzach, że fart kielce by Niemców ograł w no. ćwierćfinale. Bo Niemcy nie, grali fatalnie, fatalnie no i wtedy bylibyśmy w strefie medalowej i można byłoby uwierzyć z powrotem w to, co było wcześniej. Znaczy tak? prawda jest taka, no, jeżeli, jeżeli graliby na takiej pewności siebie i na, na, na, na, na takim ataku, na takim do przodu po prostu grze, jak grali w Lidze Światowej, to i, i Rosjan byśmy byli w stanie pokonać. To nie, nie no nie, po prostu nie da się przegrać z Australią, a dwa dni później wygrać z Rosji. No nie, no, to tak, nie, po nie. nie, nie, nie Poza po po tym po sporty związane ze skokiem są takie, że jak nie idzie, to nie idzie. W skokach narciarskich jest dokładnie to samo. Nawet mają tych tych samych kibiców obie dyscypliny, z tego co zauważyłem, no, generalnie tak gremialnie. No i pisa, jak, jak nie skaczą chłopcy, no to nie skaczą. Jak są w formie, skaczą, wszystko wychodzi. Można wygrać 10 razy. Z Mam nadzieję, że ich to czegoś nauczy. Taki kubeł tak. zimnej wody. Myślałem, że. Znaczy... Bułgaria to będzie taki kubeł zimnej wody, a to Olimpiada. Dużo większe. <głos> tak. Taka miednica tak. zimnej wody. A, a, a dostałeś tak. wiadrem zimno, balia. z piaskiem od Australii. No, mam nadzieję, że trochę otrzeźwi tych młodych chłopaków i już potem będzie lepiej, zwłaszcza, że to jest bardzo młoda reprezentacja. i i ona ma znaczy, naprawdę fajnie, szansę, jeżeli będzie tylko sukcesywnie i spokojnie prowadzona. Że, że nie ma nerwowych ruchów, że tam zwalniamy Anastaziego i że, i że To by zbyt długo kosztowało. No, nie no, poza tym no nie można oceniać... Nie tak, no, to byłoby w ogóle bez sensu po zdobyciu Ligi Światowej teraz jeszcze zwalniać faktycznie po, po bardzo kiepskim występie, ale no, nie, nie ma sensu po prostu. No, nie ma sensu zwalniać. I tym akcentem zakończymy Igrzyska. No to chciałbym. Nie no to... nie no, o pozytywach ej. jeszcze, no Jakoś, bo tak. O no, negatywy, negatywy. No, no Tomasz no tam, no, Majewski. No, jakieś tam medale no, zdobyliśmy takie, no? jednak. No, jakieś medale zdobyliśmy i w tym całym. Zaczy, Majewski, Maj, Majewski. Majewski, pozytywem jest, ta, no. pozytyw jest taki, że Tomasz Majewski powiedział tak, jakby słuchał podcastu yy, ostatniego odcinka: powiedział, no co ja mam powiedzieć, kluby w Warszawie padają jeden za drugim, nie ma normalnego stadionu do lekkiej atletyki miasto nie widzi potrzeby dotowania młodych sportowców i ja to sobie poradzę. Nie, no właśnie tak powiedzie. Ja to, to, to, no, ale powiedzieć, to jest normalne, że, to jest że... naturalne no po prostu po... miastem rządzi polityka politycy są od tego no, no, taka jest wow. Wow. No, jak, widać, jak widać nie wszyscy to rozumieją no. i polityka się bierze tylko i wyłącznie za te sporty, które się świetnie sprzedają które są mało, masowe, tego, no. mało tego wniosek no ale low... w tej chwili żaden sport znaczy nie mamy, no, żadnego, piłka... nie mamy znaczy... żadnego sportu na sensownym poziomie no, więc no, no, na jakby... sensownym poziomie nie, ale nadal piłka nożna się sprzedaje najlepiej yy, co pokazała pierwsza kolejka naszej ekstraklasy która była w porównaniu z tym jak oglądałem ligę hiszpańską, angielską i polską w ten weekend to najprzyjemniej o dziwo, tak, jeżeli chodzi o tak zwany entertainment, oglądało mi się Ligę Polską No nie wiem. A mnie tak. No nie, Ja z meczu Arsenalu, tam bardzo tam ja z meczu Arsenalu się przełączyłem, już nie pamiętam, bo chyba mecz Wisły był hatowym w tym czasie. To Arsenalu się nie dało oglądać. Nie już nie dało pamiętam, z kim oni grali. Arsenal. E... To... Wiem, że było 0-0. Ale... Ten mecz tak nie zajął, że nawet nie pamiętam z kim Arsenal grał. Taki był fascynujący. Z Sunderlandem bodajże. Jest taka możliwość. Nie, z Sunderlandem nie. Grał, grał Manchester City. City. I to był dobry akurat mecz, jeżeli to chodzi było o jeden emocje. Dobry mecz. O emocje, bo Liverpoolu nie dało się oglądać. Nie, Norwich, Norwich, Norwich dało się oglądać mecz. Nie, Norwich, jeszcze tylko fu, wróć, Newcastle United. No i wczoraj Everton z Manchesterem też dało się oglądać. No, tylko, że sprzedali Van Persiego i, i okazało się, że Arsenal ma jeden, jeden pół po sprzedaniu Van Persiego, Arsenal ma jeden pół więcej niż Manchester, który no, grał ale to w no, na razie, póki co, niczym nie świadczy. No. No, nie, no, jest to powód do żadu, głównie. Tak, to w, prawda. W e, nie no, słabo wypadła ta kolejka generalnie w w Anglii tak... Chelsea też tak wygrała ten mecz tam do przerwy i później leżeli i się przyglądali, co co... To początek sezonu, no cię, czeka ich ciężki sezon wszystkich, no to nie jest, to nie jest polska liga, gdzie się gra po prostu w śmieszną ilość meczów. Meczów, więc śmieszną nieśmieszną 28 goli w kolejce e, to jest najlepszy wynik w XXI wieku. Ja powiem, że programowo nie oglądam ligi polskiej, bo nie mogę, ale może się jakoś przemogę, jeżeli ale nie czy możesz to Bo, co, wygląda, to, bo ci zabrania czy, zęby czy... mnie bolą, Ta. wątroba mi się przewraca i no to nie pi przy, wczoraj, przy wczoraj to było, czy przedwczoraj, kiedy grała Polonia z Lechią. Wczoraj, wczoraj, wczoraj. Bardzo dobry mecz. No więc wczoraj Próbowałem się przełamać i obejrzeć ten mecz yy, i nie tyle chciałbym mówić, powiedzieć o meczu, co chciałem powiedzieć, jak dla mnie znowu takie ponure wrażenie ten stadion zrobił. No tam przyszło no pół, pusty. 15 no. tysięcy ludzi, to jest dużo jak na Lechie. No ja wiem, że to jest dużo, ale ty pytanie, że, tak tylko, że nie to, będzie to, jest, inabry, to nawet nie jest z dwóch tak. stadionów. Więc to tak nie. wygląda ale na więcej nie będzie nigdy. No. Lechia musiałaby, nie wiem, zdobyć Mistrzostwo Polski, no ale to też jest trochę na małe. Nie Tam nigdy nie będzie pełnego no stadionu na Ekstraklasie. Jeżeli na Śląsk, Wrocław, na Ligę Mistrzów w pierwszym meczu z Helsingborgiem przychodzi 13 tysięcy ludzi, to znaczy, że we Wrocławiu się źle, źle dzieje. Jeżeli na... A dzieje się źle? Bo jeszcze myślę, że do tego powinniśmy wrócić, to do, do, tre, do trenera Gdzie Dzieje się źle. No. Jeżeli na Lechie Gdańsk, na inaugurację Ekstraklasy, gdzie przychodzi trener Kaczmarek, gdzie kupuje się zawodników, sprowadza się Broszka, sprowadza się wprowadza eee, no się Broszka to może za dużo powiedziane znaczy... nie no, no, no, Brożek, no Piotr Brożek to jest zawodnik który grał w reprezentacji Polski no, no poleczna, tak ale że, po że, że ostatnimi Rasiak, czasy nigdzie nie grał tak. no, no okej, okay. no ale tym niemniej no, nie ma tam zbyt wielu zawodników którzy mają nazwisko z dorobkiem reprezentacyjnym nie wiem, tak jak Pawła, Rasiak na przykład Pawła Broszka też zaraz ktoś sprowadzi no, tak, no już tak, sprowadziła to, już. Z, już sprowadziła, tak, tak. z powrotem tak. No, to jest, I no i... jeszcze Jeleń czeka do takiego sprowadzenia. Znaczy z jednej strony... Znaczy on już w zasadzie jest sprowadzony, bo siedzi w Cieszynie. No ale gdzie? No, no, Matusiak zakończył na przykład karierę piłkarską. A ty, a w ogóle. A słyszał pan pani redaktorze Wywiad z Broszkiem po meczu? Tam no, przyprowadzony tak, przez. No to właśnie jak y, dziennikarze Canal Plus tak próbowali z niego wydusić, ile to zespołów o niego walczyło. I no, tak właśnie powiedział, że tak naprawdę to miałem jedną propozycję. Więc przyszłem. No, no, tak, no, ale przyszłe no. i wiesz, no, no, ja, to, tego mówię, że tak właśnie sprowadzono. No. Ze tak, sprowadzaniem to faktycznie większym magnesem dla kibiców Lechii, którzy nie liczą na mistrzostwo niż to, że mają piękny stadion, jest świetna pogoda, wakacje, jeszcze ludzie są na wakacjach w okolicy, mogliby przyjechać, nie wiem, tam z Władysławowa, Karwi, Dębek i tak dalej, obejrzeć, obejrzeć sobie mecz klasy. Potem to mnie e, pójść na jakąś okoliczną Lech, klasę. Lechia, Lechia, Lechia ma szansę pokonać rozwaloną w drzazgi Polonie Warszawa która w ogóle nie trenowała, nie była na żadnym zgrupowaniu nie e... no, po poprzednim sezonie tam nikt po prostu nie wierzy w to że Lechia zacznie nagle grać, bo niby skąd mają taką wiarę czerpać, a po tym pierwszym meczu to już, to teraz już na nie kolejny nie mecz to przyjdzie tak. 5 tysięcy podejrzewam no, bo no, no tak będzie i zostaniemy z tym stadionem jak ten Himmelsbach no, ale to nie z jednym no. no nie, na Lecha ludzie będą chodzili, na Legię będą chodzili na Wisłę no. będą chodzili no bo... ale to Wisła to akurat to ile się no, orientuje Wisła, ten... Rzequina, to są wszystko mniejsze stadiony tak, No i Wisła to są stadiony które są jakoś, w jakiś sposób sensownie zbudowane natomiast mi bardziej hmm. chodzi Chodziło o ten o narodowy który stoi pusty i Do będzie i... stał pusty o stadion we Wrocławiu gdzie też generalnie nawet jak przyjdą ludzie to będzie to wyglądało tak jak na Lechi. no i właśnie stadion w Gdańsku Wie, no, jedynie, tym, jedynie, tym jedynie ma się szansę obronić tylko w Poznaniu no. generalnie tam przychodzi no, tych ludzi no, więcej tych, tak. Więcej, no to no, więc... biorąc pod uwagę, no tak, ale że po... gularz żegu, się sprawdził. No e... bo w Poznaniu trochę jeszcze jakby no te, te sukcesy Lecha w pucharach, takie no, jak na polskim rady, porządne sukcesy. Tak, cały czas jeszcze tam to, to trwa, no ale jeszcze 2-3 sezony Lech pogra, tak jak w zeszłym sezonie, nie, nie załapie się do, do Europy. Ja myślę i... nawet, nie, że nie dwóch sezonowa wystarczy jeden. Tak, i, szybko i, się i to, też, to też, też no, no niestety. No, nie, no, no, no ja bym tak nie płakał, bo to jest tak, że jest tak zwany ten y, kręgosłup, czyli to jest tam w Poznaniu to jest 5-7 tysięcy ludzi tak? chodzących na, na mecze to na 30 tysięcy e, w, w... No, to, że boi to um, właśnie czasami czy może to znaczy, to, że tylko ci ospano, o, okay, ale, ale to wszystko no, ale generalnie nie, wygląda nie żałośnie, wiem, taki pół, nie wiem czy widzieliście, mać Lecha Poznań z ruchem który to, tak ja myślałem, świetna drużyna zbudowana przez trenera Fornalika trener Fornalik się zawinął no i co, no nie ma trenera i nie ma drużyny, mimo tego, że do zespołu doszło paru piłkarzy, okazuje się, że ruch w piłkę nie gra a oni kupują gulasza, przychodzi jeden zawodnik na bok obrony i okazuje się, że Lech Poznań, Pogoń Szczecin, Legia Warszawa, nawet Korona, która przegrała 4 do 0 w Warszawie, grała w piłkę. No, jest parę drużyn, które w piłkę umieją grać, umieją sklecić normalną, nie, no to normalną akcję. Przed, no. przed, przed oceną drużyny może się wstrzymajmy po pierwszej kolejce, to nie jest. Nie, no ja, ja ci mówię, co widziałem w pierwszej kolejce, nie, no to... a nie co zobaczę w dziesiątej, no, bo po dziesiątej będę oceniał zespoły. Natomiast zagłębię Lubin, na przykład po tym, co zobaczyłem. E, no albo no wiadomo, no. Jeżeli, jeżeli kolejka ligowa zaczyna się od tego, że najniższym wynikiem w Ektraklasie jest 2 do 1. I wprowadza się do każdej drużyny dwóch, trzech piłkarzy poniżej 21 roku życia w Ekstraklasie. W każdej drużynie były nowe nazwiska. I to ludzie grający, tak jak nie wiem, Milik, czy w, w, nawet w Polonii Warszawa było pięciu wychowanków z. Wieloni tam ze trzech, czterech. No, tak, znaczy to jest jakiś tam, ja upatruję do jakiegoś powiewu świeżości i i fajnie, że jest dużo młodych piłkarzy i fajnie, że pada dużo bramek i że naprawdę parę meczów dało się oglądać. Bo na przykład próbowałem oglądać mecz Realu z Walencją i było ciężko. No dobrze, A to tylko był, że za dwie no kolejki był... będziesz oglądał kolejny mecz Realu z kimś tam i będzie Ci się oglądało znacznie lepiej niż, e... niż i jestem w tym święcie pewnie, przekonany. Pewnie tak, natomiast widowisko było żadne. Piłkarze Realu w piłkę nie grali. Piłkarze Walencji e... Jak generalnie cała liga oprócz Realu. Tego I cały czas i, mam wrażenie, że tak nie grający reali, tak nie grająca Walencja, to jest nadal przepaść między tak, gdy Ale nie, grającą no to oceniam jeżeli mówię, chodzi o poziom. Widowisko jest. dla a, widowisko. ludzi, którzy przychodzą na trybuny. No bo fajnie jest oglądać mecz Korony, która oddaje 9 celnych strzałów światło bramki Legii, przegrywa 4 do zera, a jednym z najlepszych zawodników na boisku oprócz Luboi jest Kuciak, który stoi na bramce, bo rzeczywiście w środkowi obrońcy i bramkarz oprócz ataku to byli w Legii Warszawa czołowi, czołowi zawodnicy niż, niż Cristiano Ronaldo, który nawet raz się w czoło nie kopnął i jednego strzału nie oddał, no bo, bo Real po prostu nie grał w piłkę. A do tego powinien ten mecz przegrać, żeby było ciekawiej. No, i to tak... No Przeszliśmy. Barcelona swoje tam pograła. Nie no, jest, Te, jest, też jest. mecz w historii futbolu nie przejdzie w Anglii też oprócz tak jak powiedział Marcin 3 do 2 w wykonaniu Manchesteru City to, to wielki widowisk ciężko szukać no w nie Hiszpanii no, wczorajszy był... mecz, przepraszam, wczorajszy mecz Manchesteru ja myślę, był bardzo emocjonujący był, i był bardzo, bardzo fajnym, fajnym. meczem Uświeczy, i głównie, głównie co, co ciekawe z punktu widzenia kibiców Evertonu którzy mogli się tylko frustrować że nie wygrała ich drużyna 5 do 0 bo David decha gdyby nie to, że, że David Dawid, gdyby nie to, że obronił, nie wiem, z pięć czy sześć strzałów, które, które no, nie powinien świetnie. obronić, bronił świetnie. No ale no. to Manchester grałby z obrony, nie, nie, tam, no bez oni obrony. nie mają obrońców właściwie, No, no i tak też, naprawdę było dwóch obrońców w i, składzie. I, też, I też nie mają pomocników, a okazuje się, że trener na konferencji pomeczowej mówi, że nie wykorzystaliśmy potencjału y, Van Persiego. I to jest jego główna po pomeczowa. Po a Van Persie zagrał idealną piłkę do, do Kagawy A Kagawa, który nie jest napastnikiem Nie oddał dobrego strzału no i... Ale w ogóle na przykład patrząc na ten mecz To uważam, że Kagawa jak na pierwszy swój mecz W Manchesteru United To jeszcze będą mieli z niego dużo radości No głównie ci, co sprzedają bilety bo, Japończy, bo Japo w Japonii już no, posprzedawane całe ale, ale tak Nie, nie, nie, nie. On no, będzie, propa, świetnie, propa. będzie świetnie rozgrywał. To będzie znakomity rozgrywający w Manchester United i będzie naprawdę bardzo fajnie kierował grą ofensywną i już to widać. Jeszcze, jeszcze, jeszcze mi się wydaje, że, że, że parę meczów potrzebuje, żeby się doskonale, doskonale zgrać z drużyną i. Tak I to jest ogromny my potencjał my tak, tego zawodnika. Tak, tak, trochę naśmiewamy z tych Japończyków, tam, że, że, że kupuje się japońskiego zawodnika, żeby Japończycy przyjeżdżali, czy tam z tego czasu... że nie po to kupili go. Jak eee, go. No, po, po, początki jakby Azjatów w Europie to jednak było tak, po to się kupowało, żeby, żeby przyjeżdżali turyści, natomiast okazuje się, że to nie tylko Japońska jest to przypadłość, bo na przykład teraz bardzo popularnym w Szwecji kierunkiem wycieczek jest Paryż. Ale, te, od... ale w, Szwecji, w Szwecji to jest taka choroba, od zawsze to Taka mieli. japońska choroba. Tak, oni jak Ibrahimowicz jak, jak podpisał kontrakt z Barceloną, to nagle ilość członków klubu FC Barcelona wzrosła, ni stąd, ni zowąd, w Szwecji o 400 czy 500%. To tak, mówisz to tak, jakby to było coś dziwnego. No i był to jeden z głównych powodów, dla którego, dla którego zmieniona została polityka klubu FC Barcelona i został on zamknięty dla ludzi, którzy tym, kupują okazjonalnie sobie członkostwo w klubie. Tym, tym, samym, tym samym jest przyrost polskich kibiców y, Borussii. No, przecież to jest to samo dokładnie. E, tak. I w ogóle zainteresowanie ale, ale, ale, niemiecką ligą. Tak, ale, by, ale bycie kibicem, a bycie członkiem klubu, który ma prawo decydować o tym, co się dzieje strukturalnie w klubie, to są dwie różne rzeczy. A biorąc pod uwagę ilość przesiadek, jaką w życiu wykonał Zlatan Ibrahimowicz z klubu na klub, to może się okazać, że gdybym był jego wiernym fanem i wytytułował sobie jego podobiznę na piersi, to musiałbym mieć karnetów członkowskich z 10 w tym jak pół był ligi bogatym, jak pół ligi był z Szwedem, to, by, to by na to było swobodnie stać. Tylko w Polsce na przykład nie pójdziesz z karnatem Polonii i Legii, jakby grał w obu klubach na, na mecz, bo one się wykluczają wzajemnie. To już jest spytal, jako i, i, fantastyka. Nagle no, no, to jest lata, zlatane i latań, co, na mecz w Polonii i Grający naraz w Legii A <laughs> no, Jeżeli mógł zagrać w Interze, Milanie, i Juventusie, i u nich się to nie wyklucza. Także wiesz, jest... no, ale, ale oni to nic nie wiedzą o piłce. No. Dobre. Natomiast rzeczywiście po odejściu jego do Milanu z Barcelony, spadek, spadek tych socjo był taki na mordę. Centralnie wszyscy się wiedzą. Należy no, tylko pogratulować i może ma tylu wiernych, wiernych kibiców. No. No, szczególnie, że zaraz ma kończyć karierę w reprezentacji. Okropne, no. <laughs> A, a propos PSŻ i jego gry w tym klubie, 12 miejsce w tabeli po dwóch kolejkach. No, no tak. Znamie, w zeszłym roku było tak samo. A mistrzostwa też nie wygrali. Wygrali śmieciarze z Montpellier. <grym> <grym> a tu 2 do 2, do 2 z Gloria i 0 do 0 z kim? Za Jackson? Czyli nie grali z Tuzami, nie grali z Lionem, nie grali ja z Bordeaux. francuskie z tymi Tuzami to zawsze jest dziwnie, bo tam nagle wyskakuje jakiś Filip z konopi i zdobywa mistrzostwo. A tak okazuje się, że Obraniak ma tyle goli, co Ibra, ale oprócz tego ma asysty jeszcze. Czyli jest jednak lepszy. Ale Szkoda, na ciągle ciągle kontuzjowany. No, kolejkę wcześniej. Nie gram. przyjechał. Tylko okazało się, że na stopę. Czy poruszymy bolesny ale temat ta sama stopa gola. Również? Tak, tak poruszymy a czy, a bo, bo ja cały czas myślałem, że, myślałem, że tak jeszcze o tych igrzyskach tak żeśmy. bo tak. Ponarzekaliśmy, ja ponarzekaliśmy myślałem, że tak. Cały czas myślałem, że tak. Ja no, no, no, no, Ma no, Ma -majewski no, no, no, no, ale tak to na każdych igrzyskach jest. No nie, no właśnie, bo, że... to, bo to fajnie jest, to fajne, znaczy fajne, no bo my tak sobie czasami narzekamy na tych sportowców, tych, co tam. Znaczy wiesz wiesz, to, ale co to trochę... Nie, to nie to chodzi mi o to, że. To jest trochę tak, że taki majeski wygrywa, bo wygrywa, bo robi to sam, a nie, na no przykład chodzi, jak nagle że... wyskoczy jakiś ciężarowiec, co nagle podniesie ciężar i zdobędzie medal. To się okazuje, że on podnosi ten swój ciężar wbrew swojemu związkowi. No nie, ja właśnie to chciałem powiedzieć, że to my tak jest... narzekamy na tych sportowców, dlatego że tam ktoś nie zaliczył trzech prób, ktoś tam, wiesz, miał nadwagę, komuś tam nie poszło, zajął, szóste miejsce, a tak naprawdę okazuje się, że oni wszyscy, większość z nich walczy jakby trochę tak w pod prąd, tak? Bo, bo oni się przygotowują z reguły sami, nie mają no za bardzo czas, wsparcia. Cały czas w związku z tym mówimy o tym samym, to znaczy mówimy o tym, że nie ma wsparcia i nie, ma, no nie, nie ja... ma odpowiedniego systemu, a że jeżeli już się komuś uda, to się udaje dzięki osobistemu wysiłkowi, no nie każdemu się to udaje. Nie, no właśnie chodzi o to, że czasami tak, wiesz, i w prasie, i my też czasami tam narzekamy na jakiegoś tam zawodnika, że jechał, miał zdobyć medal, a zajął ósme miejsce i że tam, wiesz, słabo, a jakby nie bierzemy no pod ja, uwagę, że wierzą, czy on 4 lata tak naprawdę że się ciężko było. tak, tak Naużerał z całą bandą działaczy, która... Znaczy, no, prawda jest taka, że, znaczy są, że każdy, w zasadzie każdy u, nas, u, nas, u nas sportowiec walczy najpierw ze związkiem i z całym otoczeniem, hmm. a dopiero potem z przeciwnikami. No, ale jeszcze, są, są jeszcze z oprócz tego jest tak, że u nas, u nas system jest taki, jak narzekaliśmy w poprzednim odcinku, że na przykład w, w Wielkiej Brytanii w tak zwanym GBT, Team to jest niemożliwe, żeby drużyna zajmo, zajęła po pierwszym roku przygotowań nie wygrała niczego, bo po prostu stypendium olimpijskie jest im odbierane już po pierwszym roku, jest przekazywane komuś innemu, kto jest bardziej obiecujący, kto ma lepsze wyniki, a nie trzyma się srebrnych medalistów z Pekinu, przez 4 lata nie płaci im się po prostu regularnej kasy i nie trzymaj się na ciepłych posadach, tylko dlatego, że mają gdzieś tam srebrny medal. Oni mają, ca... sport polega na rywalizacji z tego, co ja się orientuję. To zresztą jest o tyle jest jeszcze jakby śmieszne, i w ogóle kuriozalne i paradoksalne, że na przykład sterbrni metaliści, bo mówimy pewnie cały czas o tych wioślarzach nieszczęsnych, Ta. którzy właśnie dokładnie, przez 4 lata mimo braku wyników dostawali kasę i byli przygotowywani do igrzyska, na przykład inni sterbrni medaliści, czyli. W Szermierze chyba nasi, tak? tak. Drużyna Szermierzy, która której zostały zabrane wszystkie pieniądze tylko dlatego, że w Szermierze jest jakoś tak dziwnie, że jest więcej konkurencji w sumie niż miejsc na igrzyskach, które ma cały ten związek szermierczy. I po prostu drużynowe konkursy są rotacyjnie. I akurat... W Londynie, w Londynie nie było. Oni nie mogli bronić medalu srebrnego, bo ich konkurencja nie była rozgrywana akurat w Londynie. W związku z tym uznano, że no to po co nam oni? I pogoniono chłopaków. No. Został jeden człowiek, reszta w ogóle zrezygnowała z szermierki, bo musieli zacząć pójść do pracy, no to i zarabiać któryś, pieniądze. Któryś z tak? któryś kajakarzy któryś też okazało się, że gdzieś tam dorabiał pracując normalnie 8 godzin no, w ciągu dnia. Damian, Damian tak Janikowski tak. stał na bramce w klubie tak. Przez, tak. przez tam rok tak, chyba. To jest... I okazuje się, że to jest regularne wśród polskich sportowców, że Nie muszą tylko dorabiać polskich, po prostu no. gdzieś tam... gdzieś tam popatrzy na Strynidadu, który złoto przywiózł w rzucie oszczepem jest półamatorem no i po prostu no, nie, no zobacz jak to jest, no, człowiek, który nam przywozi jeden, jeden z dziesięciu medali, ten, ten Janikowski, musi przez ileś tam czasu stać na bramce w klubie. Co się dzieje w klubie, to wiadomo, normalny, no, że on... Je, z, z, z je... Ma jednostkę treningową, ma normalnie odwaloną, no. No to wiesz, Łatwo no. o kontuzje. No. <grym>, do, głównie do, przeciwnika, tam, się... nie no, ale wiesz, no, no. no, wiesz, wiesz no. przeciwnicy nie walczą. Tam nie ma sędziów i niestety nie obowiązują reguły, No można sobie raz Jeżeli on próbował się również w MMA, bo się próbował. No wiesz, ale nawet we MMA nie chodząc z nożami, a to wiesz, no. także to, to, się a, zawsze to się może różnie skończyć. Obawiam się, że nawet gdybym miał karabin maszynowy ze sobą, to ja bym, bym nie dał rady jednak. No, ale już w że przez... nie a, każdy wiesz, nie zawsze walczy z jednym przeciwnikiem. No, no tak nie, no to Też efekt będzie taki, że pewnie Janikowski za chwilę da się przekonać się jakimś tam MMA czy komuś innemu i pójdzie zarabiać pieniądze e, walcząc no, za pieniądze, no, a, nie, a, nie, a nie dokładać po to, żeby za 4 lata zdobyć albo nie zdobyć medal, bo, bo to nigdy nie ma pewności Szczególnie, że u nas to jest tak, że w związku z tym, że nie ma normalnego systemowego działania rok po roku To wszystkie, i wszystkie dyscypliny sportu oglądane są raz na 4 lata i wtedy ludziom się przypomina, że one są lub ich nie ma i wtedy sobie przypominają, że. No, Matko... tego, tego to chyba nie zmienimy akurat, no bo znaczy, nie wyobrażam znaczy... sobie, żeby tłumy przyszły na mistrzostwa polski w zapasach nagle. Tak, ale wracając do tego, o czym mówiliśmy w przednim odcinku, no to ja uważam, że to że w małych klubach, takich nie wiem, no nie ma. Nie, znaczy ja moja szanowna córka, która ma 3,5 roku, poprosiła mnie o to, żeby ją zapisać na szermierkę pod wpływem e, Igrzysk Olimpijskich. No. Bo ona chce być szermierzem. No, okazuje się, że nie ma czegoś takiego w ogóle nawet jak szkółka, no znaczy wiadomo 3,5 roku to jest za wcześnie natomiast szermierzy w Polsce ogólnorozwojowo, nawet bez szpady, szabli, floretu czy czegokolwiek nie da się szkolić przed ósmym rokiem życia szkółka jako taka, po to żeby nauczyć się poruszania po planszy zaczyna się w ósmym roku życia po to, żeby dziecko zapisać no, tak przy okazji pojechałem po internecie i sprawdziłem sobie szachy są kluby. No y... Ale to może to, że od ósmego roku życia to mają jakieś wiesz, względy czysto fizyczne. No. to y... jest, Wiesz, tak samo jak nie, nie należy uczyć dziecka jeździć na snowboardzie przed ósmym rokiem życia, to, wiesz, to, to i tak na, to na dalej, na tak dalej, wiesz, to na pewno nie należy. Natomiast wiesz, natomiast, to może chodzi. chodzi jako chodzi instruktor o pewien... narciarski powiem ci, że 3 latki we Francji to są ludzie, którzy stoją w torach i jeżdżą, mają powtarzalność ruchu pod tytułem 30-40 zjazdów dziennie. 3, nie, no no na nartach, no tak, no na, tak nartach. No, na nartach. No Gdzie mówię, masz mi... kaski, jedziesz, masz normalnie przeciążone nie, no kolanowe tak, o to, że, tak może, może to jest z czymś związane, no nie wiem. No, nie tenisa, znam się tenisa zupełnie tenisa na, na, na, na szermierce, się... więc nie wiem, na jakiej zasadzie to się odbywa. No, ale... Znaczy jest bardzo wiele dyscyplin sportu, które nie funkcjonują w ogóle w sposób taki, że no, no, nie, nie jesteś w stanie dziecka nawet nauczyć e, podstaw ruchu, nie wiem, z patykiem w dłoni, mm -hmm. pod tytułem, żeby go czymś zarazić w momencie, kiedy ma 6 lat. Tak powiem więcej, z szachami jest problem w Warszawie, żeby dziecko w wieku lat sześciu zapisać na regularne zajęcia szachowe w swojej dzielnicy, bo są kluby oczywiście szachowe, najlepszym z nich jest Polonia Warszawa, ale tam się przyjmujesz już dzieci ukształtowane, takie, które prawdopodobnie rozwaliłyby każdego z nas w wieku lat 8 bo, bo A z reguły pewnie dlatego, że tata gra w szachy i po prostu je nauczył, nauczył tak? bo tak, albo to tak polski albo... sport stoi ojcami, jak wiadomo, którzy tak, tak, ma tak, mają tak. taką... Tak podobnie jest z tenisem gdzieś. Nie, no ale dziecką. to generalnie rzecz biorąc nie, no, tak jest z każdym sportem. No prawda jest taka. Rozmawialiśmy kiedyś o, o futbolu jakiś czas temu, że też tak jest, że, że, że w wielu przypadkach gdyby nie determinacja jednego ojca drugiego czy piątego. Tak, ale, no, tak, ale, to, ale, ale to nie ale, jest, ale to, jest, to jest nie, źle. Jest, ale to nie. To jest, to jest tak, źle, nie, no, oczywiście że to, to jest, jest źle, no, to jest, ale to, to, jest, to, jest to, jest, jest to jest... rozmawialiśmy o tym, że po prostu polski sport kuleje, no to jest tak, kiedyś. No nie już... kuleje, leży. Leży, no ale rozmawialiśmy nie, no. wiem pół roku trzeba chodzić. Tak, tak, z pół roku roku temu rozmawialiśmy na temat ministra Sportu i czy faktycznie coś takiego jak Ministerstwo Sportu jest absolutnie niezbędne i potrzebne? No. No, bo, bo doszliśmy do wniosku, że, że to w zasadzie nie do końca. No. W zasadzie to wiesz, mógłby być wydział któregoś, któregoś, któregoś z ministerstw, bo to jego, działalność, znaczy wszystko, jego działalność jest żadna. No. Wszystko jest potrzebne, jak, to jest jak działa. pieniędzy. Wszystko jest potrzebne, jak działa. tak? Jeśli Ministerstwo Sportu by działało i coś by dawało, no to jest potrzebne. No nie, a No o tym rozmawialiśmy, że w Polsce tak naprawdę zajmuje się tylko i wyłącznie rozdziałem pieniędzy i utrzymaniem obiektów sportowych. Czyli, czyli po prostu. I budowanie modlików, tej... które stoją puste, bo nikt nie gra, bo nikogo, nikt nikogo nikomu nie zaszczepił. Tak, tego, żeby Chęci. grać w piłkę, na przykład, no, albo cokolwiek, piłkę. cokolwiek innego. No, bo Mój zawód mi... polega na tym fakt, że, że latem, ale tak naprawdę od maja, od maja bardzo dużo podróżuje Jesteś podróżnikiem. Z zawodu jestem podróżny. Z zawodu. Tak sówkaż. Tak jak <grystanie> Kierowca tak jak, autobusu. Nie, nie porównuje się, chociaż ma coś z tym związane, jak kiedyś powiedział ten z lwią grzywą od pszczółki Mai Wodecki. Tak. Mhm. Wodecki jak kiedyś w wywiadzie powiedział: no, Jaki ma pan zawód? Jaki Jest pan zawód doprawia? On mówi: ten Zawód, mówi, wyuczony muzyk, wykonywany kierowca. <grystanie> No tak, I no. to jest na tej zasadzie. I na przykład oglądam, robię zdjęcia niektórym stadionom, co za dużo powiedziane, co ciekawszym obiektom sportowym. Ale na przykład regularnie widuję Orliki, naprawdę, i w Dobra, jednym no, na 12 to... widzę, widzę, widzę grającą no tak, młodzież. Tak, no, no to, to wiemy. No. Ja wiem, że przejeżdżam tylko przez chwilę i to może być ten, ale to jest. No, ale to tak to no, wygląda. No, wiesz, no. Z, tymi, z tymi dziećmi to też pewnie trzeba uważać, żeby nie wylać jak to. A no tak, no, no, no dziecka z kąpielą, bo tak jeszcze jak patrzyłem na te igrzyska i tam dochodziły te słuchy, że Chińczyty to, to niemożliwe, że oni tam tych medali nie mogą zdobywać, tak naprawdę, że to jakiś tam doping, cokolwiek. No, eee, czytałem o, ich... o dopingu genetycznym i to jest w ogóle bardzo ciekawe. oczywiście znaczy, ja tak myślę, że nawet, nawet, jeśli to nie jest, nawet jeśli oni się nie dopingują, nawet jeśli nikim niczego nie udowodni, to tak czy inaczej mam wrażenie, że oni startują i, i tak w innej konkurencji, bo każdy sportowiec, nie wiem, europejski, poza tym, że jest sportowcem, tak, to, to jest jeszcze, jak jest mały, to jest dzieckiem, jak jest młody, to jest nastolatkiem, a potem jak jest dorosły, to jest dorosły, oprócz tego jest, nie wiem, ojcem, matką. Czasami potem zostaje dziennikarzem sportowym eee, tak, tak, tak, na przykład tak, tak. w swojej nie dziedzinie. No, no to jest typowo komunistyczna sport, hodowla sportowców, sport, którą jest, sport jest dla niego ważną, no, no, ale częścią życia. No. Tak. A, a w Chinach... A to mieliśmy on, to już to, to, to, co przecież w Bułgarii było, w Rumunii, w Niemczech... Benerde, było, no, tak, benerde, tak, no. Tak, tak, tak, No czy wiesz, no, jak się popatrzy na rekordy nerdowskie w pływaniu niektóre albo w lekkiej atletyce, to one są nadal niewymazane niektóre. Mm. I to, że na przykład y, wiesz, no, masakrycznie biegnące 4 razy 100 metrów amerykanki, one wymazały rekord, właśnie NRD. Jeden z kilku, które jeszcze, mm -hmm. jeszcze funkcjonują. To jest, y, no i to, to, i to jest hodowla. No, no, no. Znaczy nie Ameryka, tylko. Nie, no, znaczy też trochę, tak? No, no. Trochę też, ale no, tam jednak nie no, uczestniczyło. Trochę na, na innych zasadach. Na innych zasadach, no tam wiadomo, były te przypadki takie dosyć głośne dopingu, tam przecież... Nie, nie, Natomiast nie... jeżeli chodzi o Chiny, no to rzeczywiście... No to... Ja, ja, A technologia ja, ja, pozwala ja, ja ja się, że, że czasami... i tak wcześniej czy później spotkamy się z dopingiem genetycznym, jeżeli już się nie spotkaliśmy. No. Czasami naprawdę, no, Okazuje widziałem... się, że on technologicznie wbrew pozorom jest dość prosty, on jest kosztowny, ale technologicznie jest dość prosty. Nie czytałem, że to jest... Po prostu zaszczepieni wirusa nowym nowym kodem DNA. No, genetyka to genetyka jakby w samym założeniu jest dość prosta. No to I to jest. Trzeba jest... umieć tylko. I ta tak, trzeba wiedzieć, co, co podmieć na co. I nie to, no, chodzi to wszystko, o to, że, no. że, że po prostu mutacje genetyczne, to wszystko, praca na DNA jest nieprawdopodobnie droga. I to, to jeszcze tak, tak naprawdę ja mówię, uważam, ja że cały świat... jeżeli tylko ta technologia pójdzie do, do przodu, ale, będzie znaczy, to powszechne. Ja nie zamierzam, znaczy w ogóle nie, nie mam takiego pomysłu, żeby kiedykolwiek polscy sportowcy ścigali się ze sportowcami z Chin, Korei. Nigdy bym tego nie, nie chciał nie w taki sposób. Czy jakiegokolwiek innego kraju, który To no tak ma... to trochę wiesz, to trochę jakby mam ważnie odbiera motywację e, sportowcowi, pef... jak wie że walczy tak naprawdę no nie do końca z, z kimś kto na znaczy, starcie, ma, na starcie szans, miał tak? równe szanse, tak? Bo tak, bo jeżeli tak. jak tam no, dwu czy trzy latki hurtowo są, wiesz, przywożone i, i jakby z tych z tych 200, 300 dzieci się wyławia jedno, które potem zdobywa medal i on od małego jak ta, ta pani, która konkurowała z Sylwią Bogacką, mhm. która tam przez 9 miesięcy nie wychodziła ze środka zamkniętego nie widziała się z rodziną w ogóle, no nie robiła nic poza tym, że z 9 miesięcy trenowała, no to, czy, yy... to znaczy, że, że Sylwia Bogacka była od niej trzy razy lepsza, tak naprawdę. Tak, ale ja, ja, ja nadal nie uważam, że głównym celem udziału w olimpiadzie, czyli tam w igrzyskach, jest to, żeby wygrać, nie wiem, z Chinką, Amerykanką czy tam kimś tam, tak? Ja generalnie mam takie podejście, nie wiem, może dlatego, że jestem spaczony przez to, że mam małe dzieci całkiem i sam uprawiałem sport od czwartego roku życia, od szóstego w klubie, to mi się wydaje, że w ogóle najfajniejszą rzeczą jest to, że można w mieście, w którym się mieszka, czy to są Kielce, Mielec, nie wiem, Zabrze, czy gdziekolwiek indziej, zobaczyć w telewizji dyscyplinę sportu taką jak zapasy, taekwondo, szermierka, czy cokolwiek innego, co nie jest piłką nożną, bo tej jest wszędzie do zerzygania po prostu po sufit, i wymyślić, powiedzieć ojcu, mamie, powiedzieć halo, chciałabym tak, chciałbym tak. I nie ma takich I możliwości. powiedział to redaktor, który w komentarzach przytoczył, że obejrzał chyba 8 czy 9 meczów po kolei. Znaczy, to się przełączał z jednego na następny, z jednego na tak, następny, tak. Mam takie weekendy, tak. A propos piłki nożnej do zarzygania. Mam, mam Myślę, taki. że w tym czasie było wiele transmisji innych niż mam piłkarskich. Tak, ale <laughs> właśnie nie bardzo. A z, z właśnie te, te, właśnie nie jest, jest problem, nie jest dlatego, że, dlatego, że oglądałem... No y fakt, że teraz jest taki sezon, no, tym po olimpijskim, więc A propos, więc to oglądałem tak. jakiś mecz, y tak w środku dnia i moja właśnie 3,5 letnia córka przyszła do mnie i powiedziała tato, czy ja mogę popatrzeć, jak oni biegają po bieżni i przeleciałem wszystkie kanały sportowe, żeby dziecko obejrzało to, co miało na igrzyskach. No ale, no, ale to, ale to jest jest moment... jej się podoba, jak ludzie biegają po bieżni, jest fajnie. <śmiech> no ale wiesz, że teraz jest nie taki ma... okres roztrenowania poolimpijskiego. No ja wiem, ale no, wiesz, ja dziecku no, wiesz, tego no, nie wytłumaczę, natomiast <śmiech> możesz na, na ESPN-ie, możesz obejrzeć w tym samym czasie mecz yy, dowolnej drużyny angielskiej, włoskiej czy hiszpańskiej z 88, 89 czy 90 roku. A, no bo w tym czasie się nie dzieje, no to jest dobrze, akurat taki ale, okres. No. no niewiele się dzieje, no ale w food bo też jest tak, że jest okres roztrenowania, zaraz rusza liga, a ESPN, który jest telewizją amerykańską, no to Carlosa, tego, wróć. Lu Louisa. Tak, Luisa obejrzeć nie, nie ma opcji. No, nie, nie, nie ja mam kanałów sportowych kilkanaście w domu i nie ma opcji, żeby obejrzeć lekką atletykę tak od. No, no tak od nie, no ale jak no, będzie jakiś mi no, tam no, To tak, tak, no to to jest zazwyczaj w Europie i zazwyczaj wieczorem e, i wtedy ona już śpi, no, więc muszę jej na, musiałbym jej nagrywać, także no dobra no, ale to a, a, całkiem no, od nie, tego ja wracając kończą, do, do no, tak. tego tylko, że niestety jest tak, że los sportowca często zależy od jego wyniku, tak, czyli no, no, ci, którzy jadą na igrzyska żeby dalej móc być żeby ich brano pod uwagę przy jakichś tam stypendiach, czy tak za najlepiej zdobyć medal, dostać nagrodę i wtedy... No ale prawda jest też taka, że jeśli... tacy zawodnicy, którzy nie mają szansy rywalizować no, na przykład z Chinami, z Chińczykami czy, czy, czy tam z, z zawodnikami Stanów Zjednoczonych, bo to jakby z tymi największymi, mogą powalczyć u nas w Europie i to już jest dla nich na przykład szansa na to, żeby w jakiś sposób się pokazać i zaistnieć i w ogóle zafunkcjonować w sporcie. No. Mhm. Wiadomo, że są dyscypliny, w to... których po prostu Europa jest daleko poza zasięgiem. Znaczy, ja, wiesz, rozumiem, ja rozumiem, ja, ja rozumiem że, że jeśli walczysz z kimś i wiesz, że jak by mieliście, no nigdy nie jest taki sam start, no każdy ma swoje uwarunkowania tam, nie wiem, genetyczne i, i inne. Natomiast no, jeśli walczysz z kimś, kto od małego, jego jedynym celem istnienia tak naprawdę było to, żeby on zdobył ten medal, no to to, to wiesz, to jest takie trochę... Ja mówię, jak czasami patrzyłem na radość Chińczyków po zdobyciu medali, miałem wrażenie, jakby oni naprawdę sobie wyrzucali, wykrzykiwali jakieś 20 lat yy, wstecz swojego życia, które... Cały sens tych 20 lat życia właśnie w tej sekundzie się spełnił wreszcie. Albo jak słynna radość ze srebrnego medalu tej Amerykanki, która w, w no to w ja, ja No to ja zdecydowanie Ale ona świetnie podeszła do tego Focha, bo potem sobie zrobiła całą serię już późniejszych zdjęć z Pochem, z, z koleżankami z reprezentacji. Ja jestem z zdecydowanie zwolennikiem radości Tomasza Majewskiego. tak tak, tak, no oczywiście i, no. Tam, no i on wie dlaczego, wie po co A świetna i była rada z bardzo... tego dyskobola niemieckiego bardzo mi się podoba znaczy, ona, ona jest... znaczy, nie wiem czy oglądasz ligę, ligę diamentową czy tam jaka ona jest, natomiast to jest to co robi Harding, to jest wyreżyserowane od samego początku do końca od pierwszego momentu, kiedy on wygrał pierwsze zawody i rozdarł koszulkę i pojawił się we wszystkich niemieckich gazetach od Frankfurter Allgemeine Zeitung, po Bilda i wszystkie wydania, świetnie wykorzystuje swój sukces no, e, Natomiast to, o czym się no. wszyscy jarają, tą jego taką spontaniczną radością. No, tak samo jak ta radość Bolta słynna, no to też jest przecież... Tak, tak, się no, tak. No, no. no, natomiast, natomiast nie... Natomiast Czy słynne patrzę... cieszynki. <grym> znaczy, cieszynki. Cieszynki, Cieszynki okej, okay, są wyreżyserowane, ale goli, w, niektórzy piłkarze w karierze strzelają po 200, więc czasem muszą, albo i więcej, niektórzy, niektórzy mniej, ale czasami muszą sobie coś, coś ciekawego, jakieś urozmaicenie wprowadzić. Natomiast Majewski, jak wyszedł i tam zrobił to no. zwoje tam, ha, ha, ha, ha, a No to po prostu no, no było wiadomo, że no, on tak właśnie w tym momencie znaczy mnie, mnie się, się czuje. Majewski też bardzo mnie ujął, nie wiem czy widzieliście, to chyba nawet gdzieś można znaleźć w, na, na YouTubie słynnym, konferencję prasową po konkursie pchnięcia kulą na igrzyskach. Kiedy siedział on, ten Niemiec, Stor, który zdobył yy, srebrny A, Medal. Tak, tak, tak, I tam nagle Niemcy dziennikarze zaczęli niemiec. się go niego doczepiać, zaczęli mu jakieś tam wyciągać rzeczy, jakieś o babci, czy o kimś tam tak. w ogóle, czy on jest szczęśliwy, że przegrał i tak dalej. I facet, jak wszedł to rozpromieniony na tę konferencję, taki radosny, że zdobył srebrny Medal. Tak, po pięciu minutach w ogóle zgazdził, zapadł się w krzesło. No i Majski stał. Opieprzył tych niemieckich dziennikarzy, to żeby się od chłopa odwalili, przecież on tu wiesz, Konkurs życia mu wyszedł. Zdobył Steber medal, tak naprawdę. Robił rekord życiowy swój. Tak, dokładnie. Czyli a zrobił, tam, wszystko, wiesz, zrobił wszystko, co, co, co powinien zrobić. Tak, to jest no. to, co ja zawsze powtarzam, że na dużych imprezach, a już szczególnie na Igrzyskach, sportowiec jedzie po to, żeby zrobić najlepszy wynik w życiu. Nie wszystkim się udaje, oczywiście. No, nie zawsze też najlepszy wynik w życiu. Cokolwiek po... daje. Tak. A, czas, a czasami znaczy, jest tak, że nie osiągasz musi, tego wyniku no i tak no zdobywa. się On nie musi dawać. To znaczy, że, znaczy Ale generalnie... chodzi, chodzi o wysiłek. Chodzi o wysiłek chodzi o, i przygotowanie, bo to jest to, żeby... jednak najważniejsza tak. impreza w życiu no tak, większości tak. sportowców. No Bo nie wszystkich, ale no tak, większości. No, bardzo wielu... Pewnie setki, jeżeli nie myślę nawet myślę, że można liczyć to w tysiące. Ludzi, którzy nie mają szans zdobyć medalu na igrzyskach, tatuują sobie te pięć kółek na dowolnie wybranej części ciała tylko po to, żeby upamiętnić start w rzeczy, która jest ich celem życiowym do tej pory. Później te cele się zmieniają, tak jak, nie wiem, u Zosi Klepackiej, która tam ma, tu ma dziecko. Za chwilę musi się nauczyć niestety na, kaj na, kajcie, tak? na kajcie latać, bo jakiś debil jeden z drugim skreślił <laughs> jej dyscyplinę sportu, która jest jedną z najpopularniejszych wodnych dyscyplin nie tylko w Europie. Bo no, ale i... Kajt to jest nowa po prostu historia, nowa moda tak, ale co ci, no. ale co ci przeszkadza? żeby te dyscypliny były obok siebie. Przecież windsurfing to jest... Ja, ja akurat nigdy na desce nie pływałem, ale mam bardzo wielu znajomych i jak patrzę na to, jak popularna jest ta dyscyplina sportu i na, na polskim, niemieckim, francuskim, holenderskim, e, brytyjskim morzem e, i w, nie Australii, mówię, w Stanach, Australii, Stanach, Stanach Zjednoczonych tak to jest, znaczy to jest absolutnie logiczne. To, to jest wraz to jest... z bogatą tak naprawdę już tradycją. Nie, no to chodzi. Ja myślę, że to jest kwestia po prostu ja jakichś związków i już przyczyn czysto komercyjnych. No. No, oczywiście, że tak. Dlatego jest to bzdura. Tak, jak są pomysły, że chcą wyeliminować zapasy z Igrzysk Olimpijskich. I... Co jest, co jest co jest dłużej, to jest w tak. ogóle, To jest w ogóle to jest chyba jedna z najstarszych, najstarszych no, i no, taka, to taka to no, jest podstawa to w ogóle. Bazowa dyscyplina, no, że tak powiem. Biegi, rzut dyskiem, rzut oszczepem, zapasy. No, no to jest kanon no sporty walki no dokładnie Kto Skok, no dalej no nie nie, nie nie nie ja nie zastanawiam, zastanawiam się, nad Olimpiadą, Olimpiadą się nad no, no no to, tak, tak. No, to, to, to są absolutnie podstawowe no, bo, to historie. Sporty, Tak, walki, zapasy, tak. nie nie nie nie to nie nie nie to dało się wtedy zrobić bez, bez specjalnych tam, no wtedy nikt nie mierzył czasu, tylko chodziło o to, żeby to pierwszy ten wygrywał, tak? No tak, no. Coś, co dało się łatwo zmierzyć i, i, i było wiadomo, ten przeciął pierwszy, to jest najlepszy, tak? Pokonał no, w, To życiu najdalej. najdalej jest najlepszy, najlepszy no, i no, leżą, on jeszcze stoi, to znaczy, że jest najlepszy, no. no bywało także Znaczy odwrotnie, i leżą, on jeszcze stoi. Ale bywało też tak, jak powiedziałeś, że, że, że ci, którzy ginęli na mecie, też kończyli z wieńcem laurowym. Ważne, że skończyłeś pierwszy, potem sam mogłeś ginąć. Aleluja. <grywa> I tego życzymy wszystkim sportowcom. <grywa> no nie, tego nie, ale na przykład, no jak, jak jakbym był, nie wiem, przemkiem miarczyńskim czy zaśką klepacką no to no fajnie, mam medal tak Igrzysk Olimpijskich. I no, teraz... Zwłaszcza, że oni oboje świetnie o niego zawalczyli. No, to jest jeszcze osobna historia, bo, bo to jest... A poza tym są to ludzie, którzy w swoich dyscyplinach sportu, no, w zasadzie w jednej, e, oni regularnie są w światowej tak, czołówce ono, i teraz nagle okazuje się, że bo fajnie jest zdobywać mistrzostwo świata, tak? Yy, tylko no, nawet że nawet brązowy medal ty... olimpijski okazuje się równie fajnie albo nawet, nawet fajniej. fajniej, tak? No i to jest bo to no, zwłaszcza po takiej walce, no bo to, to jest tak, że nikt nie stawia już na to, że ona ma jakąkolwiek szansę przed No Nagle musi, znaczy wiesz, no musi, nie musi, będzie chciała, to zmieni dyscyplinę, nie będzie no, chciała. No, ona mówi, ona zmieni, no, to no. tak, jakby... tak, zmieni, tak, Taki ma plan. No to chyba nie jest aż tak daleko. Ja znam bardzo wielu ludzi. Amatorsko oczywiście, którzy latają na kajtach na, Znaczy nie na, na właśnie przestawili się bardzo z deski, z, z deski na kajta i to to, czy ja to nie wiem, sprawie, czy prawie... jest prawie sens, żeby to w ogóle była dyscyplina olimpijska. Znaczy nie ja mam wrażenie, że No to jeżeli jest jeżeli jest w uszu się... ma być dyscypliną olimpijską. No właśnie, że się zaczyna trochę przesadzać po prostu z ilością tych dyscyplin i niektóre no, po to, prostu... to, jest to, trochę to jest tak, że my na to patrzymy z naszego punktu widzenia, bo podziwiam, że dla, dla wielu ludzi na świecie w ogóle Zimowa, zimowe igrzyska to w ogóle jest jakiś kosmos. Tak? A dla nas dla, są bardzo istotną dla, częścią kalendarza. Dla kalendarzy. trzech czwartych świata podejrzewam. No ale wiesz, no musimy wziąć pod uwagę też to, że igrzyska olimpijskie jako takie wyrastają z tradycji europejskiej, więc... No niby tak, ale... Ale też nie zimowe. To, to, to, to się, to się nie zimowe, tak. No <śmiech> raczej w Grecji zimowych no nie nie, no ale, to, ale chodzi mi że, o Europę. No tak, chodzi tak. mi, że wiesz, z tej tradycji no wynikają... No wiesz, no jakby jest, one jest to, taka... To, to jest tendencja, dorzucone. żeby doceniać dyscypliny sportu, które są popularne w jakimś tam kręgu, nawet jeśli w Europie nie, no ale, to ale kajt? gdzieś tam w Azji. No w tej no chwili jest bardzo tak popularna. No dobrze, no deskorolka jest bardziej popularna. No, no, no, no tak, no chyba teraz już nie. Myślę, znaczy, myślę że, że teraz już nie. Wiesz, no, no, no, myślę, że no, deskorolka z... wraca w wielkim <laughs> stylu. Miesz, wiesz, no znaczy, jasne, że możemy się zaraz spotkać z <grym> tym. Że, rolki. Że, że imprezy, że, że, że dyscypliny wprowadzane na siłę do kalendarza, jak snowboard, y, zaraz będą zastępowane czymś innym, bo zaraz się pojawi jakaś dowolna dowolna ewolucja tego, chociaż ja akurat jestem zwolennikiem. No ale to jest gdyby. to, o czym rozmawialiśmy poprzednim razem, czyli o, o na przykład ilości dyscyplin pływackich znaczy, bardzo podobnych do siebie, wiesz, jednego z to, wie, to, jest, to jest Tak, no to jest, to jest, wiesz, no to jest generalnie rzecz no, biorąca tradycja. Znaczy, jak dla mnie w pływaniu mogłyby być dwa dystanse. Sprint i no, pływanie na długi. Ja miasta. bym powiedział, że trzy. Ja no, no, Sprint średni Tak my... jak w bieganiu. No, tak, ale wiesz, że biegamy, mamy czterech styli. Także to Dlatego no tak. to wpływaniu się jeszcze rozrasta, bo na każdym stanie się no tak, jeszcze z czterema ale... stylami rozgrywane. Tak, ale jak popatrzysz na to, jak biega więc... Michael Johnson i biegał Michael Johnson, jak no, biegał to, to nie też, też biegają w innym stylu. No tak, ale mimo wszystko startowali, znaczy gdyby zdarzyło im się w tym samym czasie, to, to o, startowaliby redaktor. razem. Bo pewnie słuchacze zauważyli, że przez dłuższy czas nie było jednego z redaktorów. Ktoś musi zarabiać na chleb. Amber Gold. nie było złotem przez chwilę. Hmm. Tak. Ale to nie dlatego, że, że, że redaktor pije z piwo z Borwaru Amber. E, czapka. E, gdzie są moje słuchawki, bo nie słyszę się tutaj. <grym> znaczy, jak mówię? No. Redaktor, redaktor bez słuchawek już się nie słyszy. Tak, Czyli się nie swoją. E, kontynuujcie. Ale w zasadzie to już skończyliśmy. No właśnie skończyliśmy chyba temat igrzysk już tym razem na, na, do, znaczy on, na dobre. On, znaczy on jest i tak wieczny, bo ja na przykład y, kiedyś miałem, taką rozmowę, ze miałem taki ro taką rozmowę ze znajomym, że ja na przykład za udział w igrzyskach dałbym sobie obciąć tak myślę do trzech czterech palców, Nuk. z tych wszystkich, które mam u nóg i u rąk. No to wtedy Potem, że... ciężko by ci było wystartować. E, no nie, zależy no, w zależy zależy w zależy co? Tak, no zależy w jakiej no, dyscyplinie. No, no u no, rąk, tam, żeby, nie, z to z dyskiem byś się nie rzucił. Z no. dyscyplin, no. Które, no ja dyskiem nawet jakbym rzucił, to i tak bym nic nie... nie, nawet bym nie awansował, co bo... więcej, myślę, że jakbyś się porządnie z tym dyskiem rozbujał, albo na przykład z młotem, to mógłbyś za nim polecieć. No, no myślę, nie że nie ja go nawet, myślę, że miejsce. nawet w tej chwili w mistrzostwach swojej podstawówki mając lat 39 bym nie dał rady wygrać. Jeżeli chodzi o rzut dyskiem. Bo jakoś tak niespecjalnie z tym miotaczem no, z dyscyplin sportu, które uprawiałem tak w życiu, to myślę, że za, za takie, nie wiem, no, narciarstwo alpejskie to bym dał radę oddać ze trzy palce u ręki po to, żeby wystąpić tylko na, na igrzyskach olimpijskich. A, no tak, ki no, może, si ci, ci kijek by Cię wypadł? Miotałeś piłką lekarską. No, miotałem no, obowiązkowo to to, na treningach że tak. też, też miotałem jakie miałeś wyniki w nie, pamiętam, ale, ale nie pamiętam, ale miałem na treningach nawet ja, ja, ja, na, ja miałem czy na piłce słabe. ręcznej e, na piłce ręcznej to jest absolutnie podstawowe ćwiczenie miotanie piłką lekarską do przodu do tyłu z jednej, ręki, ręki, z jednej ręki z drugiej ręki mało tego przyjmowanie piłki lekarskiej na mięśnie brzucha, tudzież inne partie ciała też jest niestety obowiązkowe. Jest to jedna z głównych przyczyn, dla których przestałem trenować piłkę ręczną. No to ciężki sport. No, cięższy niż piłka lekarska. No, to, że, że nie dla wszystkich yy, y, igrzyska olimpijskie są tak, oczywisto, o, tak oczywistą imprezą jak dla Agnieszki Radwańskiej, że wrócę. Ale mówiliście o postawie naszej znakomitej Ale to mówiliśmy syski. w poprzednim razie. No, teraz, teraz, teraz to ona w ogóle nie wiem dlaczego w ogóle. Wycofuje wy... się rakiem. Stamtąd to wiem dlaczego się wycofuje, natomiast le, nie wiem dlaczego zapisała się do, do turnieju w New Haven. E, mhm. Mimo tego, że w Cincinnati e, grała z kontuzją. Yy, przegrała romotnie z, z Chinką tą, tak z, o, wiadomo, Radwańska z biegającymi zawodniczkami rzadko wygrywa, bo jak, jak się ma Michaela Changa w damskim wydaniu po drugiej stronie, to ciężko jest wygrać, jak człowiekowi się nie chce za bardzo akurat tego dnia biegać natomiast ja nie wiem po co ona do tego New Haven yy. Ja bym się skupił na jej, na jej miejscu na tym, żeby wyleczyć kontuzję i, i zagrać ja. w ślubie. Jej decyzja i jej dekoracja. No Może. ale ja bym wolał, żeby ona jednak kiedyś w życiu wygrała jakiś turniej wielkoszlemowy, była do niego przygotowana od początku tak, bo do tak, końca. Tak, bo tak to no, tak głupio jest, jak tam był Trochę taki, kurnikową zalatuje. No, był, był taki, był taki A, moment... No nie, nie, lepsza jest. Nie, Ale był taki moment, że Agnieszka, gdyby tam w którymś turnieju po, po igrzyskach pierwszym chyba, gdyby go wygrała, nie, czy tam dużo do finału, nabry, miała szansę na numer jeden i od razu eksperci chyba w całym tenisowym świecie, mówię nie o Polsce, tylko tam brytyjscy, amerykańscy, zgodnie stwierdzili, że no nie, dlaczego? No, to nie może tak być, że ktoś znaczy, taki bo, bo... ma numer jeden, nie wygrywając, Dobra, no, w nie w wygrywając będąc raz w finale Wielkiego Szlema. No ale bo nigdy nie wygrała Wielkiego No I też też było kuriazalne, znaczy, znaczy, mimo że... Nie, no, to, no, to no, rozmawialiśmy obrażają o kobiecym... się na ranking, który, który, który ktoś stworzył. Który sami stworzyli, tak naprawdę. Znaczy to jest, już rozmawialiśmy o tym, no, to, jest, to jest dowód na kryzys kobiecego tenisa, tak naprawdę. Znaczy kobiecy tenis poszedł taki ślepy za jest na drugim miejscu, a nic nie wygrała, tak? tak? Tak, To jest ewidentnie... ewidentnie znaczy, to wiele czy wiele turniejów w niższej Dawniej się to nie zdarzało. Od paru lat tak jest, że nastąpiła no to taka bardzo tak, wąska wie. specjalizacja niektórych zawodniczych, po prostu, które grają o Wielkiego Szlema, bo tam to są nie, największe pieniądze. Czyli siostry Williams, Szarapowa i tak dalej, i tak dalej. I one, I one sobie odpuściły inne... I inne pomniejsze turnieje, na których zdobywa się, zdobywa się punkty do rankingu. No, też mam A wrażenie, że, że to jest po prostu wielki szlem. Czy no. tych turniejów jest coraz więcej? Jakby. Ta pogoń za pieniędzmi. To jest, jest, jest coraz więcej, tak. E, w w mam wrażenie, w że w każdym wie. momencie równocześnie są ze trzy turnieje na świecie, albo i więcej, gdzie, gdzie grają albo kobiecie, kobiety, albo faceci. No i rzeczywiście, jak ktoś no, się no, Jak to ktoś się uprze... tego, ile, ile, ile radwańska wygrała turniejów ATP? Znaczy Cześć. WTA. No i no, jest druga, no to jak się spojrzy na pierwszą 30 to naprawdę znajdzie się 15 zawodniczek, które wygrała w sumie w tych turniejów dużo więcej niż. niż... No nie. Yes, nie. nie wystarczy wygrywać. Ty... No, punkty się zdobywa za wygrywanie, za bycie w finale, za bycie w półfinale. No, mi, mi to... no dobrze, bo tak jak mówię, mamy spokój tej raz nie, tak, nie tak, Nieuchronny zmierzamy, zmierzamy do futbolu. Nieuchronny zmierzamy do Estonii, nawet no, bym powiedział. A, do Estonii. No, no, piękno, no, no, no Może no, nie zmierzajmy, a możemy to, tam nie zmierzać, bo o czym tu gadać? my jest, jest, jest, bardzo jest, fajnie. Jest, jest, jest o czym gadać? Oczywiście, że jest. Możemy na przykład o internecie estońskim porozmawiać. Nie, no ja bym obejrzałem z pewną taką nieśmiałością bo jakby wiedziałem, co się wydarzy. Niestety nie zostałem zaskoczony niczym. No to właśnie nie ma o czym gadać. czy znaczy Jest o czym gadać. Jest, bo nadal jest. jednak jest wiesz, najpopularniejszy w Polsce jeżeli, sport. Jeżeli trener reprezentacji nie wyciąga wniosków z błędów poprzedniego trenera, a do tego robi coś takiego, znaczy... że, ma, że, że ma jedną jednostkę treningową. No właśnie jed, problem jedną, od... jedną. I potem przestawia system drużyny na 4-4-2 i próbuje to przez 45 minut po to, żeby wrócić do poprzedniego systemu, to wygląda jak żart. Żart absolutny. Ile można, Jakie wnioski można wyciągnąć po jednej jednostce treningowej 45 minut. No minutach? ale to trochę jest nie jego wina, no, że on ma tylko tyle. Tak, tylko że albo gramy starym systemem i próbujemy go testować i albo poświęcamy więcej czasu na budowę y, i sprawdzenie drużyny w systemie 4-4-4-2. Nie, 4-4-4, przepraszam. Może <śmiech> byłby świetny to, system. To, to jest najlepszy. Może mielibyśmy wtedy szansę. Obawiam się, że nie, bo linie mogą być za daleko od siebie nadal. Powiedzcie mi, ale jak to jest możliwe, żeby polska reprezentacja po zakończeniu jednej dużej imprezy do eliminacji, do drugiej dużej imprezy miała w międzyczasie tylko jeden mecz. Ale to, to wszystko wszystko wszyscy tak mają. Taki nie. jest kalendarz UEFA. Tylko, że wszyscy inni... Dwa, niektórzy... że jeszcze jest kalendarz, do tak. którego jeszcze dochodzi Olimpiada i Mistrzostwa no tak, Europy. No, no właśnie, to też sam sobie odpowiedziałem na to pytanie. Van Hal dostał tam. Holandię. Tylko, że przegrał tak, 4 do z Belgią I zaraz też ma mecz już eliminacyjny. Tak, a Van Hal, jak to Van Hal, też głównie patrzył w notes, oglądając swoją drużynę i tak źle grającej Holandii, jak Holandia Van Hala, to ja nie widziałem... Łomatko! A, Holand, od a chcę, la, równie, od Holandii przegrającej z Belgią to ja też nie pamiętam, że może w nie nie, ale występy, jeszcze występy euro, na, ale na cztery, Euro dwa, no Masakra, Masakra Holandia nic nie grała, w ogóle nic no, Belgia pokazała się z, z dobrej strony okazało się, że, że te takie tam ich ogóry typu e, Felaini, strzela gola później. No to taki niezwykły to Później Eden Hazard. Tak, Eden Hazard. Okazało się nagle, że w drużynie belgijskiej, że takie czerwone diabły zapomniane o matko w 82 roku, Zenco Schifo, e, e, Van, e, Van der Eikenem, Van der W 82, 82 to jeszcze bez jeszcze Schifo. Jeszcze, tak, tak, I to jeszcze nie były, to były później. W 82 to Bęcki od nas dostali jeszcze. No tak, ale to były ostatnie prawdziwe, wielkie czerwone były tam z van no, der Elstem, van der Bergiem, Kulemansem, Kulemansem Fafem, i tak dalej. Tak, tak zawodnik tak. Nie, czerniatyński. czerniatyński, ja czerniatyński. Ja. A, a, a, a, a, ale zawodnik Kulemans też był pan no, no, redaktor. Nale... No więc właśnie to była taka i później nagle taka Shifo. przepaść. Ale szifo to później, no co wy Nie, oczywiście, że szifo później. miał 17 lat, był w tej drużynie. A zaraz. Na pewno nie grał sprawa, w meczu z Polską. Znaczy z Polską? Nie, nie grał. Na pewno że grał z Polską. Nie grał Gerec, nie grał Pfaw, nie grał Shifo. Prawdopodobnie grał w tej Ale oni byli na tych Na pewno osób. grał Pachno, kulę Natomiast ma. Shifo to, to według ja mnie stawiam, lata bardziej 90. Nie, no co? E, ty co? Opowiadasz? Shifo? Moim zdaniem był 17 lat, miał wtedy. Na pewno. Moim zdaniem on jest 65 roczni Nie, robił Na bramce stał Pfaw a Shifo był. A drugim bramkarzem wtedy był. Kusters nie. Brawo! Trzy gole Bońkowi puścił Kusters. Co ja, zrobić? nie za... no. tak, Taki Zafro też, jak Felaini teraz wyglądający. No i teraz się nagle okazuje, że ci Belgowie mają Hazarda, mają... Y... Belzy, Be... Beldzy i Holendrowie. No. No. Maj, mają całkiem fajną kadrę, wychodzą, ogrywają Holendrów. No i co, Enzo Sprawdzam. No Sprawdzam. Do urodzenia nam wystarczy. No i okazuje się, tak że naprawdę. Estonia też ma całkiem fajną Otóż muszę powiedzieć w ten sposób, że obaj mieliśmy rację. No, o, a co myślę, ciekawe? Nie był było i był. Zdarza się. Że nie było go i był. Tak, no, no, znaczy nie ale grał, bo nie, nie, nie zagrała ani nie, minuty nie, na tym nie, turnieju. Nie był na, nie był na turnieju w 1982 roku, ale debiutował reprezentacji uwaga, w roku 1983. Ha! Czyli... Ale w latach 90 -tych też jeszcze grał w piłkę, no bo ja go, no no najbardziej tak, go ale pamiętam z lat 80 no, ja go pamiętam z lat 80 właśnie, bo różnę kapslową robiłem w latach 80 -tych. W 84 w, w czasie eliminacji... No on dopiero w 83 ma senior karierę zaczętą w Anderlechcie, więc... No. Dobra, dobra, ale, ale przepraszam Cię, przypomnij sobie mecz w 80 piątym roku, kiedy Polska remisowała z Belgią no, 0 no, do no. 0, no. gdzie awansowaliśmy na Mistrzostwa Świata no, w 86 w roku i 80... 80... Jędzor się pograł w tym meczu. Drużyna narodowa, te występowania w bardzo No 84, tak, właśnie, 84, czyli niemożliwe, żeby był w 82 był w tej drużynie. No, dalej opowiedziałem, no, no, no, że obaj mieliśmy rację. A, no, Co Bardziej miał Marcin Byli rację niż my? No, nie, ale... bo on mówił, że w latach 90. No, dalej no Ale nie grał, no, ale, 8, raz, nie, gra, ale nie grał na Mistrzostwa Fiatu. W latach 90. miał lat 20, a pewnie 5-6 i Dobra, był Myślę, że miarą pokolenia i drużyny, w której grał Wander der Wanderel. naszych słuchaczy wcześniej wiedziało, że istniał taki piłkarz Szilcicki. coś jętrzejf? Świetny dribbling, no. no, Bardzo, taki, bardzo może się podob dzielić, Bardzo no. podobny piłkarz i urodą, i typem poruszania się po boisku i rozgrywania do Edena Hazarda, którym ja jestem zauroczony osobiście od lat trzech. I nawet dałem temu wyraz w poście na Facebooku, że ja się dziwię, dlaczego Real Madrid nie kupił Edena Hazarda, a kupił sobie zamiast, zamiast niego Modricza. Chyba nie Hazarda powinno się mówić. A dla mnie on jest Hazardem, bo jest Hazardem, bo się Hazard I, I kto mi co zrobi. Ale jak wiadomo, Francuzi, to nie bardzo lubią literkę H. On jest Belgiem. A w Belgii się mówi po francusku. Po czę, portugalsku. Czę, często, więc to. Ja tam nie wiem, nie byłem. No, byłem raz w Belgii, dwa słynny, razy. słynny skandynawski zespół AA na przykład no, występował no, no, do ta, Francji. Ta, ta, ta. No to jeden nazart. Na Zach. Jedyny hmm. na Zach. No, zależy <gry> jak to tam. Zależy, zależy z, którego, z którego miasta. Tak jest. Świetny Skudar piłkarz. Kudarza tam zależy. jest. No. Świetny piłkarz. No dobrze. Co? zboczyliśmy. Zboczyliśmy. zboczyliśmy. No bo, tak. się, bo jak mówiłem, bo jak mówiłem, no. o meczu Polska jest to, nie, nie ma o czym się, mówić. Znaczy, nie o meczu Polska. Estonia A, Polska to. A Polska to. Że nie, ma o czym mówić. Okazało okazało się, okazało okazało się, okazało się, nie, ale za chwilę zaczynamy eliminację do Mistrzostw Świata. I, nie tu, tak dawno, I tu niestety zaczynają nie się tak schody. dawno zawodnik Matusiak przepychał zawodnika Van Buytena jak choinkę w lesie, tak że ją położył no, 10 lat temu. No nie tak dawno. przesadziłem. No nie, i okazuje się, że Belgia od tamtej pory jakoś zbudowała sobie reprezentację, która może być reprezentacją czołową. Ciekawe, panie redaktorze, ponieważ w ostatnim podcaście mówiliśmy, w jakim to potwornym kryzysie Plotkaże. znajduje się futbol belgijski. I od no, tego czy... czasu się <śmiech> chyba już odbudował. <śmiech> Jak <śmiech> to? Skąd tam się wziął futbol belgijski? No, bo coś mówiliśmy i wspominaliśmy, że no my to jesteśmy bardzo źle, ale ci Belgowie to jeszcze gorzej. E, Naprawdę? No, tak. Chyba, chyba o ligę chodziło. No, bo tam wasilewski golet. No, gole No, nie, no to można to samo powiedzieć o hiszpańskiej, do której poszedł Dutka. No. Karnego Spartoli. Perkis zaraz pójdzie. No, no Perkis jeszcze prezentuje jakiś poziom. Ach. Dudka w Lewantę liczą na to, że strzeli go las wolnego i obstawiają już nawet, czy strzeli go las wolnego Barcelonie, czy Realowi. Co? Tak no. i jeden mecz serwu w biegłym sezonie i nie obstawiają. Tak samo dziwnie się czuję, jak e, czytam na Facebooku tutaj pana redaktora wynurzenia na temat tego, jaka to Liga Hiszpańska teraz jest słaba, i przypomina mi się nasza rozmowa na temat wyższości Ligi Hiszpańskiej y... nad Ligą Angielską i na odwrót. No bo ja mam zmienić. Się... się nie się ogląda, nie, A, z rozmawialiśmy o widowiskowości. A. Tak, ale ja optyka instytuc instytucjonalna mi się zrobiła taka, że prześledziłem ostatnie decyzje komitetów obu, czyli LFP i RFF na temat I wiadomo, libi. cały czas mówimy o meczu z Polską i mówię, mówię o lidze hiszpańskiej, o tych decyzjach, które są tam podejmowane i no, jest to droga do nikąd, jeżeli chodzi o ligę hiszpańską. Absolutnie, no niestety. Taki film był Road to Perdition. Chyba to też, no, tam I tam cały, cały czas mówimy o meczu Polski z Jak tak. mówiłem, o którym nie ma o czym, gadać, o czym no. gadać. Znaczy, no, je, no jest, nadal, Ja no. obawiam się, że mówimy również o meczu Polska Czarnogóra. Czarnogóra tak? niestety. I nawet ja... o, nim, o nim więcej warto by powiedzieć. Bo to może znaczy, być... ja, znaczy, to może być pogrom. To może być straszne. No. Bo niektórzy myślą, że Estonia to taki najmniejszy kraj, w którym do tej pory przegraliśmy i tam żartują sobie z Czarnogóry. No ale. No no tak, żart żartują tylko ci, ja ja którzy nie widzieli Czarnogóry jest... jako nic. w jak Czarnogóra prawie wyeliminowała przecież. Nie, ja że ja Posługiwanie się ilością ludzi mieszkających w danym kraju jako o szansach danego zespołu. Znaczy, jest głupotą no właśnie więc czy, no, w te... teorii to powinno mieć jakiś sens no, z większego sita, tak powiem łatwiej coś kto... wyłowić Dobra, ale... kto ma więcej złotych medali w igrzyskach zimowych, olimpijskich? Liechtenstein yy, yy, czy Wiesz, Polska? W, letni... w letnich Usain... Usain Bolt ma więcej złotych niż Polska więc... no, no, a, nawet, a, nawet, a nawet już mi... nawet nie, nie liczmy całego kraju no, a jeden, nawet jeden Sandkits Sand and Nevis yy, prawdopodobnie jakby wystawiło kilku biegaczy więcej niż kiedyś albo gra, Granada i nie mówię... albo nie obrazili się na tego co tam z żoną spędził mockę i go wyrzucili ze prezentacji no. no tak ale to też Tobago ale to bago ma tylko jeden medal złoty mniej niż Polska na ostatnich igrzyskach także Chciałem wrócić na ja tle do Anigady, na to, bo dużo lepszą reprezentację piłkarską. Widzieliście finał biegu na 200 metrów, wygrany przez, przez Bolta? Miał przez ja, ro, rozbił tak, rozbi tak, przez Jamańczyków. Rozbił mnie tym, jak potem się tłumaczył, że generalnie to już tak. On, wi wiedziałem, że nie będzie rekordu bo, świata. Coś mnie, bolało. coś mnie bolało. To się obejrzał, jeszcze zobaczyłem. <śmiech> Jego <z> <śmiech> koledzy się nie. dobrze, że nie wrócił. Na 200 metrów. <śmiech> pęk pęk pęk na 200 metrów to tak. Wyglądało, że Zwolnił, sam... obejrzał się i wygrał i miał w ogóle jakieś świetne. No mnie się, mnie się przypomina cały czas, nie wiem, widzieliście pewnie tą reklamę z Boltem i z tym panem, który jest starterem. Jak się odbyło się na Tak, tak, no, tak, tak, tak. No właśnie. Głupie no, no, no, po... pytanie. <głos> no niektórzy mogą nie mieć telewizora na przykład. No, ale bo rekla będzie ja tak znaczy, reklam oh. reklama, reklama, mi się na początku podobała, rzeczywiście, przy 186. obejrzeniu staje się lekko nudna, no. Ale też miałem wrażenie, że Usain Bolt tak właśnie na ten stadion tak przychodził, Tuż przed biegiem na tych igrzyskach tak się oglądało, to ile dzisiaj dzisiaj 200 biegniemy, dobra, no to biegniemy, dobra, tam mam medal, no to idę do domu i to tak, nie, tak no jest wyglądało. taka, że, że, że, że on jest, no no jest nie tej a ta, bajki. A tak no. przechodziłem koło stadionu, to wpadnę i wygram jest sobie trochę, Jest trochę niż tej no, bajki, no. Ale, Nie, nie. ulega wątpliwości, że to wszystko jest okupione bardzo ciężką pracą i ten jego luz i tak dalej, i tak dalej. To właśnie takie wiesz, do nie, podejście on, on, on, on do. Ale on też udzielił takiej ten... wypowiedzi, że on powiedział, że on jest leniwy i on nie wie, czy będzie dalej kontynuował y, karierę. Tak? Nie no, teraz on teraz hmm. planuje zostać piłkarzem, słyszałem. Ale to wszystko bierze się stąd. I to też, też dziwne, że się MKOL tym nie zajął, bo to też chodziło o kontrakty reklamowe, które miał podpisane. No. I dlatego się pokazywał w reklamach na przykład i z piłkarzami Manchester United. No. A propos jamańskich piłkarzy, to nie wiem, bo taką ciekawostkę może, dygresję, bo nie wiem, czy o tym wspominaliśmy kiedyś. E, bo niedawno, tak przypadkiem zauważyłem, taki pie, pieśniarz był, który zmarł niedawno, Jill Scott Heron. A, świetny. E, świetny, tak. No tu, o, nim, o nim nie, bo pewnie historię jego życia, to można by dwa podcasty obdzielić. Ale nie wiem, czy jego ojciec był piłkarzem. Jak to na Jamajce? Nazywał się Jill Heron, albo Gilbert Heron i o tyle zasłynął, że on był pierwszym czarnoskórym piłkarzem, który zagrał w Celticu Glasgow. A hmm, proszę, no, proszę. No, to, to Ciekawe historia. historia. No. Wprawdzie tam za bardzo nie pograł, bo tylko pięć meczów zaliczył w tym no. Celticu. Potem z jakiś niższych lig go wysłali, tak, bo... O pięć więcej niż Brożek. No nie, no Brożek, no nie, brożek, brożek zagrał. No to cztery. 4, zagrał, zagrał? Nie, Brożek zagrał nie, no. w dwóch meczach, zagrał. Ale w sumie, jak, jak, jak minuty mu dodać, to chyba nawet jeden nie wyjdzie. No dobrze, no ale syn Brożka nie będzie Herona. A kto wie, a kto wie? No jak Gila Scotta Herona z nami twórczość, to chciałbym, żeby jakikolwiek polski artysta ze Świętokrzyskiego po, po... wywodzi się wielu muzyków. To prawdziwa kopalnia tego, więc Z dlaczego łomu. nie? I <laughs> Jamajczyków. No a, ja, a, a, propos, a propos, jak już jesteśmy przy tego typu anegdotach, to miałem rozwinąć anegdotę, którą poruszyłem w komentarzach. No Nawet nie anegdotę, tylko wrzuciłem takiego gola strzelonego przez y, y, Jorge Troteiro, mhm. piłkarza y, obecnie grającego w trzeciej lidze. No i taki ładną bramkę tam piękną piękną no. taką taki t... i, i, skąd, i skąd, skąd ten Jorge Troteiro się, się, Masi, mi, no. się mi wziął no, wziął się stąd, że... ale on w La Masi wylądował w bardzo ciekawych okolicznościach dlatego, że był to piłkarz tak utalentowany, że w wiek, gdy miał lat 12 Wiesz, bardziej być nie mógł no prawdopodobnie prawdopodobnie nie mógł być bardziej, dlatego, że wtedy w La Masi można było wylądować w Barcelonie mając lat 14 więc wszyscy próbowali obejść ten przepis jakoś w Barcelonie, żeby jego ściągnąć, tego Jorge Troteiro, do Barcelony i stwierdzili, że on jednak nie da rady się zadaptować, mieszkając sam w internacie z 16-letnim Wiktorem Waldesem, tudzież innymi piłkarzami, którzy są no w tym wieku, to jest duża jednak różnica wieku więc wymyślili mu innego świetnego piłkarza, który jest w jego wieku, po to, żeby tylko mieszkał z nim w jednym pokoju i żeby jakoś się tam aklimatyzowali razem i z turnieju młodzieżowego odbywającego się w centralnej Hiszpanii wyciągnęli piłkarza, który się nazywał Andres Iniesta i ściągnęli tego Andresa Iniestę razem z rodzicami no i tam okazało się, że rzeczywiście mają, są w tym samym wieku, umieścili ich w tym samym pokoju, w internacie po czym Jorge Troteiro, który rozwijał się wyśmienicie i był bardzo niecierpliwy i chciał robić szybko karierę, wylądował w Atletico Madryt, bo tam mu obiecywali w wieku lat 16 miejsce w podstawowym składzie. na gra teraz świetny technicznie, wychowanek Barcelony o trzecich, czwartych ligach. No, a gdzie jest Andres Iniesta, to, no to może go do Polski ściągnąć. No myślę, że myślę, że może nie chcieć już teraz po tych doświadczeniach, co je miał. Nie wiem. Ale, co, Ale... Czwart, czwarta liga hiszpańska tutaj była. Teraz, teraz, teraz, gra, teraz gra chyba w trzeciej. No. no chłopak jest dokładnie w tym samym wieku. Tak mu się życie potoczył. Wystarczyło po prostu. A to też jest ciekawa historia, poza tym, że tak powiem, wątkiem związanym z Iniestą. To ładnie pokazuje, czy znaczy jak potwornie okrutny potrafi być los sportowca. To znaczy to, że jak jeden, jedna głupia decyzja może zniszczyć na przykład całą karierę. No, no, no. tak, to jest to, co kiedyś mówiłem, jak to, ten film, który widziałem o tym złotym pokoleniu Manchesteru United, czyli tej drużynie, która tam w juniorach wygrywała wszystko. Ona no, z tej drużyny tak naprawdę no, wielu, bo chyba sześciu piłkarzy weszło do Manchesteru i, i jakby przez wiele lat byli, byli wiodącą siłą, no ale sześciu, tak? A jeszcze gdzie jest pozostałych, co najmniej pięciu z pierwszego składu, plus jeszcze paru rezerwowych? No, przepadli gdzieś w, w mrokach dziejów i nikt o nich nigdy więcej nie usłyszał. No tak, to jest też y, któryś, y, nie wiem, czy Messi, czy Iniesta. Czy my cały czas mówimy o meczu polska jest? Tak tak tak, tak, tak, tak. A propos, nie wiem, czy czytałeś, bo ukazała się jakaś, a propos Messiego, jak Manchester City Messiego kupował. A to wyjątkowa eee, brednia. No ale nie, bo to okazało się wreszcie, wreszcie wyszło na jaw, jak to jest. Przynajmniej tak twierdzi pan, który tam wtedy pracował w tym Manchesterze City i wydał teraz książkę. Jak, to jest książka o tym, jak ten Manchester City się zmieniał tam z tego klubu mm -hmm. prowincjonalnego, a, a ci tam Szejkowie go kupili. I on twierdzi, że sytuacja była taka, że rozmawiał ktoś z tym Szejkiem gdzieś tam yy, przez, przez telefon, więc jakieś tam były trzaski huki i Szejk powiedział, że coś tam chodziło o kasy, że coś mu się komplikuje i użył słów, że mu się komplikuje po angielsku all getting Messi i, <głos> i na klub padł strach, że Szejk powiedział, że mają zrobić wszystko, żeby zdobyć Messiego więc oni tam zaczęli jakieś rozpaczliwe oferty Barcelonie wysyłać no biorąc pod uwagę to to taki, to, że... taki, taki poziom, po, poziom naszych działaczy znaczy ja bym się z Manchesteru City nie śmiał akurat, bo to jest drużyna, która być bardzo, może obroni, obroni mistrzostwa Anglii. Biorąc pod uwagę co, co tam ma na boisku, a do tego co ma na, na ławce, bo tam doradcą do spraw transferowych jest niejaki Czyki Begrisztain, czyli człowiek, który wymyślił Guardiolę jako trenera w Barcelonie i wymyślił parę takich transferów, które spowodowały, że Barcelona jest drużyną znaczy, stabilną, kadrową. ma to kadrową. szczęście i dlatego zdobyło mistrzostwo. Ja uważam, że po raz pierwszy w zeszłym sezonie zaczęli funkcjonować na zasadzie nie kupujemy najlepszych piłkarzy, Ty tylko kupujemy... Tylko kupujemy zacznijmy z co mamy. Tak, znaczy, albo, to wróży z mnóstwo Realowi Madryt, bo oni nikomu praktycznie I zacznijmy grać wreszcie tymi, co mamy. Znaczy, w sensie takim, że kupujmy zawodników, jeżeli już do potrzeb, które są, a nie dlatego, że ktoś no, jest tak... gwiazdą i, i, i ten, bo na początku tak było. Z... City, no, A to, z tymi że klubami mam to już jest... zawsze na przykład. To, to PSG to robi teraz PSG, tak? To, to, tak, to, to jest dokładnie Ale to, robi to nigdy to... nie były. No, to też było fatalnie, samo no. drugi sezon. No z tak, względu. dokładnie. No, kiedyś robił to Inter na przykład. Ale I... City też to robił przez dwa was. Miał to jedyne sensowne to, że zatrzymał trenera przez tak długo, znaczy, że utrzymał go, mimo że brak, brak było sukcesów. No, że to jest taka szczenięca młodość drużyn, które nagle dostają jakąś dużą gotówkę do wydania. Ale PSG robi to również w drużynie piłki ręcznej, żeby było ciekawie, oni poszli po całości. to co co mieli wsypać tam do, do, do pieca, to wsypali, to wsypali no. na maksa. Na... Jeszcze ważą się losy Mikela Hansena tylko, bo nie mało tego, Mikel Hansen, jest trzy kluby o niego teoretycznie walczą. Jest to Paris Handball, czyli Paris Saint-Germain Handball Team, y... Vive Kielce teoretycznie, według mediów <śmiech> nie, światowych. No, no przepraszam. No dobra tak, tak, tam te wróble No, zobaczysz, bo... jeszcze się skończy, że Błaszczykowski w Wielkajca przejdzie <ślad> na skrzydło zamiast czu <ślad> Czupicia który z, chyba był najlepszym strzelcem Igrzysk Olimpijskich w końcu możliwe, bardzo możliwe długo, długo miał na to szanse do samego końca, bo grał w meczu o trzecie <ślad> miejsce, I czyli się. ma rozegranych tyle samo spotkań, co ci, którzy wygrali czyli znowu Francuzi Zresztą, no, no, zresztą polecam wszystkim, jeżeli mogą gdzieś obejrzeć powtórki turnieju olimpijskiego w piłce ręcznej, to był chyba najlepszy turniej drużynowy, jeżeli chodzi o poziom od ćwierć finałów do finału. Znaczy, przede wszystkim był niezwykle Moje... wyrównany. I emocje. I emocje tak, nie no, sama... Węgry, Węgry Islandia. To, to, to, to, to mecz to Węgry Islandia. To, coś był, to, był, to był bardzo wyrównany turniej. Tak naprawdę najmniej wyrównany był mecz o trzecie miejsce. Tak. Tak naprawdę to był świetny turniej. No, pod względem świetny emocji, świetnie zagrali świetny, no, Węgrzy, tym, tym bardziej... uważam, że zagrali po prostu coś fantastycznego. Węg... No, znaczy, a na, a no, nać zbili się, nać, który miał odchodzić z Barcelony, w końcu nie wiadomo, czy z niej odchodzi, czy nie odchodzi, czy pójdzie do Wespremu, czy nie pójdzie. No chłopco zagrał meczę, no, rzucał po prostu ze wszystkiego. To, co uratował przecież w meczu z Islandią wymienionym no niesam, niesamowity, niesamowity turniej zagrał no, a on w Barcelonie przyszedł nie no, no w ogóle Będzcy zagrali bardzo, bardzo ciekawe ciekawy turniej cały czas mówimy o meczu w Polskę, polska Polskę? Polskę? Tak. <grym> tak. Tak. o którym nie ma co mówić znaczy nie co jest mówię. no jeżeli <grym <grym nie <grym nie jest. A, no tak, przecież jest tak. jeżeli rozmawiam o tym od, od dwudziestu minut, dwóch minut. Mówię, mówię, tak, chyba, tak to prawda powiem. Ja prawda. no A Ciekawe i... teraz, Chorwaci wrócili do Wiwe No i zobaczymy jak to będzie Wiwe niesła w Mistrzów, Bo to zaczął się pierwszy znaczy, oficjalny trening W środę no, Lidze będzie Lidze pierwsze Mistrzów to, to też stawienie. mówiliśmy w poprzednim odcinku Że, że drużyna yy, Kopenhagi nie istnieje Został Silkeborg, z którym właśnie Vive grało z Tak, w turnieju i też. Jest... jako się. jako jedyny, bo później przegrali dwa mecze. Ale no to... Tak, ale tu mówmy się, no Vive grało. Nie, no no to, jest, to jest tak, no grało bez chorwatów. to jest jedna kwestia, druga kwestia, że to jest oczywiście turniej, turniej towarzyski przed przedsezonowy, tak jak teraz będzie rozgrywany Vive następny w Kielcach, więc to jest oczywiście przygotowania i to jeszcze o niczym nie, nie, nie świadczy i nie mówi. no. Tak naprawdę to nie temu ma służyć, to bardziej ma służyć ograniu pewnych Natomiast schematów, ja chciałem, i przygotowania ja taktycznego. Słowo na temat a propos meczu Polska-Estonia na temat wyboru trenera dla naszej kadry. O, piłkarzy to, jest, ręcznych. Tak, to, bo, jest, to jest, bo ja jestem tak poważnie załamany, jestem, powiem szczerze. Znaczy to, co przeczytałem ostatnio na ten temat, to, no, to mamy do czynienia z, jak, jak z najlepszego naszego związku. To jest, jak to jest, PZPN. Jest, po, dokładnie. Połączli po tak. PZPN. Po PZPN i to tak po całości. Znaczy no, tutaj o tyle, że, że, że, y, y, y, y, że jest ten B Birgl, jak nie wiem, jak się go czyta. No. No ale, no, ale, ale jak się jest... patrzy na jego historię trenerską, no to. No jeżeli zastępować wędę kimś, to kimś lepszym, lepszym a nie kimś, kim... albo, chociaż kimś... Równie, albo chociaż równie dobrym, albo który, który daje podobno Albo innym. Tylko kwestia jest tego, że na razie no, z, ty z, tych dwóch, z tych dwóch kandydatur, no to po prostu żaden z nich, no to już naprawdę. Jak, jak, ja jak, jak zostawili jak ja czytam... tego w z Waszkierdą. Ja tak. Ale wiesz, już... dlaczego ich nie zostawili? Dlatego, że zgłoszenia w związku nie przewidywały zgłoszenia wspólnego, w związku z czym y, zgłoszenie Wleklaka y, i Waszkiewicza zostało odrzu odrzucone y, jako niezgodne z no, ale, no, regulaminem. Dzisiaj, dzisiaj, przeczytałem, dzisiaj, dzisiaj przeczytałem o tym, że, że, że jednak Wleklak cały czas Waszkiewiczy mają szansę. Więc to jest... Nie, no, tam nie Próbują no, się chyba ratować. No, znaczy, bo, bo to... te, te dwie kandydatury, które są i, i które były wymieniane jako te najważniejsze, no... To jest, jest no to żart, nawet no. gorzej niż PZPN tak naprawdę. To jest, jest ponury żart. Bo, no. bo Czy przynajmniej... PZPN, odkąd ja żyję, no, ostatni raz taką długę, Znaczy nie, chodzi o wybór trenera w tej chwili. Wybór tak, że, że Przynajmniej PZP wybrał trenera, od biedy da się to obronić. No, facet ma doświadczenie ligowe, tak? zdobył dobrą... nie, Oczywiście, nie, nie, ja mój, to, to jest tak bardzo na siłę, ale i tak lepiej niż... Yy, w piłce ręcznej, gdzie tak, tak naprawdę jest to. No mamy dwóch kształt na węgla, przypomnieć Wam, że w poprzednim podcaście, żeśmy tak nieśmiało bronili trochę trenera na tak? Znaczy, no, znaczy Ja, ja, ja, ja nieśmiało ja ja nie go bronię, nie... cały czas bronię ja, no właśnie. Tałowiek, hmm. natomiast... Uważam, że powinien wypracować znaczy, w jakimś dużym klubie. Nie ulega wątpliwości, A dopiero to mówiliśmy w poprzednim podcaście, że wybór Fornalika, że od, od Fornalika było dużo więcej lepszych, ciekawszych możliwości, znaczy, jeżeli chodzi o trenera ja, reprezentacji ja, ja Polski Ja się tak zastanawiać w trakcie tego meczu ze Stonią. Ja, ja, jakbym ja był ja mistrzem świata we wszystkim, miał zadecydować, kto miałby być trenerem a to rozmawiamy o wyborze trenera piłki ręcznej. Też, też swoją drogą. Nie, my cały czas z... rozmawiamy o meczu po podworskiego. No, tak, no, tak tak oglądałem ten mecz i, i widziałem, dlaczego potwierdzały się moje wszystkie lęki dotyczące tego, dlaczego ja uważałem, że Fornalik nie powinien być trenerem reprezentacji. Czyli brak y, normalnego przebiegu y, kariery. To, o to, czym kiedyś napisał Rafał Stecz, że na całym świecie kadrę dostaje się wtedy, kiedy ma się świetną karierę klubową i jakąś tam czasami słabą reprezentację, z którą osiągnęło się świetny wynik, nie wiem, jak Bora Milutinowicz na przykład, albo Leo Bernhacker tego typu, tak, czyli w, klubie, w klubach wszystko świetnie, świetnie, później awanse do mistrzostw świata z przeciętnymi drużynami, później się tam, no, ktoś się większy po ciebie zgłasza, no to... Niech tylko w klubach będzie świetnie. Na przykład, niech tylko, no, niech tylko, niech tylko poprowadzi wielki klub, duży klub, Średni klub polski. Ruch Chorzów to jest klub historycznie w Polsce wielki. Natomiast yy, w tej chwili to jest grajdą. Ruch Chorzów to jest... No jak to? Yy, no to Wiczemiszcz. No tak, ale mówię o tym... mówię w dziwnym kraju żyjemy. tak ostatnie mecze mistrza. Czy widziałeś, jak grał mistrz? Dlatego nie powiedziałem wicemistrz, tylko powiedziałem Czy Różnica jest taka, czy pasiesz cztery krowy na pastwisku, czy jedenaście, jest niewielka. Nadal nie, nie. Jak mam jedenaście krowy, jestem zdecydowanie bardziej szczęśliwy. Nie, nie ma presji wielkiego miasta, nie ma presji mediów, nie ma... No Wielu rzeczy, które składają się na to, czy jesteś odporny na. Znaczy, bo ja lubię trenera fornalika. No ale to co, jako uważasz, że w takim razie lepszym kandydatem byłby trener Skorża? Nie. No. Ale zostawmy to. Uważam, że lepszym zazwyczaj kandydatem, no. jak zacząłem się nad tym zastanawiać. teoretycznie byłby lepszym, bo przynajmniej prowadził duży polski klub. Był asystentem. Był i asystentem trenera. asystentem trenera reprezentacji. Był nawet na dużej imprezie. Czyli na świata w Asystent, więc. Pewnie, w teorii lepszy, no w praktyce akurat są. w tym momencie może niekoniecznie. Natomiast jak się zacząłem zastanawiać tak nagle, jedno, dwa nazwiska, tak? Ba, kto? No i przyszły mi do głowy dwa nazwiska do trzech, wszystkie niemieckie, choć no, brzmi po polsku. Pierwsze, Felix Magat, trener idealny dla reprezentacji Polski, pod każdym względem, moim zdaniem. Tomasz Schaff, drugie nazwisko tego typu. Trzecie nazwisko, Holger Stanislaski. Tylko, że nikt do nich nie zaproponował, nie rozmawiał, nie chciał. No, Może nie było nie chciał. takiego kierunku. Znaczy nikt nie, tak, znaczy, nikt nie chciał. N no, nie nie jest powiedziane, było... że oni by chcieli, czy że na przykład tak. ZPN stać na nich, tak? ale rzeczywiście... No tak, w... ale wiesz, no, Tomasz Szaf czy Holger Stanisławski, to są ludzie, którzy osiągnęli... To są ludzie tak. No nie, kobietno, porządku, znaczy, myśleliśmy ale... o tym, żeby polska reprezentacja, takie było, nie wiem, medialne przesłanie, że polska reprezentacja powinna mieć trenera na miarę yy, Ale wyobrażasz sobie trenera polskiej reprezentacji, który nie dość, że jest obcokrajowcem, Niemcy to jeszcze z Niemcem, no <laughs> nie, Nie, nie. No, nie, nie, nie, to nawet nie o to chodzi. Ja, ja myślę, że dyskusja Wyobrażam i w ogóle sobie. taka rozmowa to i jest absolutnie bezcelowe. Czy chodzi o to od początku do końca, w momencie, w którym wiadomo było, że Moda nie zostanie e, e, trenerem na dłużej, ani przez moment, ani przez moment nie było takiej myśli, żeby był ktoś z zagranicy trenerem co jest, polskiej reprezentacji. polskiego. No, to są zdury, to rozmawialiśmy. Nie ma trenera. No, no tak, no, no, no, no, ale, ale to już tak. Po powtarzamy dyskusję. Ja z nim rozmawiałem. Ja rozmawiałem sobie w międzyczasie, oglądając mecz ze Estonią, jak widziałem wszystkie te błędy kardynalne, które popełnił. Ja myślę, że od trenera Fornalika, trenerów, tak, którzy tak, tak, byli lepszymi nazwiskami no, w no, Europie. No, i nie tylko jest o niebo więcej. Dobrze, ale to ja nie mówię o trenerach typu Ancelotti, Hiddink i tak dalej. Ja tylko też nie mówię nic. o trenerach w zasięgu PZP-u. Tak jak mówię o trenerach w zasięgu. Ja powiem nawet coś innego. Powiem tak, że tacy trenerzy jak Ancelotti Hiddink, to nawet nie są potrzebni do niczego. Oni są do niczego niepotrzebni. A co więcej, mam wrażenie, że to mógł być trochę taki kasus takiego trenera, który by tu przyszedł przez pierwsze dwa miesiące po prostu jak zderzyłby się, jak Ben Hacker, zderzyłby się z tą Rafą Związku, a w związku z tym, że jest trenerem, który jest generalnie syty sukcesów, to powiedziałby, okej, okay, zostawiam to wszystko i to by funkcjonowało mniej więcej tak jak za Ben Hakera. No, za Ben Hakera znaczy, na początku funkcjonowało, tak, że tak powiem, ale nie no, najdłużej. No, ale, no. ale, ale, ale, ale jest potrzebny w tym kraju, jest potrzebny, jest, potrzebny trener, jest potrzebny trener z zagranicy, to prawda, który wniesie znaczy, coś, ja się coś nowego. Znaczy, się nie musi być z za, zagranicy. No. Ale przede wszystkim musi być głodny, który będzie chciał po prostu walczyć z tym wszystkim. Głodny. W, w, raz, w, dziennie. Raz, raz dziennie. to trzeba Fondalikowi nie, nie dać jeść po prostu. I raczej Wygląda no. no. na zadanie. Nie tak, na przykład głodu, czy tam chęci od sukcesu, myślę, nie można mu odmówić. No, ale no. można mu odmówić. Ale, no, ale tej drugiej części, czyli doświadczenia, tak, a a czy czy przede wszystkim ja patrząc na drużynę w meczu ze Stanią, widziałem tych samych ludzi, których widziałem za smudy, tylko biegających połowę, Jesz, połowę wolniej biegających. dużo bardziej zagubionych. W ogóle tak. Jeszcze tak bardziej widziałem ludzi, których, do których nikt nie opieprzył w szatni, i nikt im nie powiedział, że mają, jak mówi trener Smuda, zapierdalać po prostu. Bo oni nie robili nic w tym meczu. Absolutnie nic. No znaczy, tylko też, ja bym też, bo to, to był mecz towarzyski, tak, połowa niczym zaczęła sezon No, zaraz nie, nie, będzie nie, nie. mecz o punkty Więc, nie, ja wiem, oczywiście, tylko że jakby to, to że sytuacja jest taka, znaczy, że mamy jeden mecz. Biegał że mamy jeden mecz y, towarzyski, potem mamy eliminację, no to jakby po sytuacja, tak jak mówię, nie jest wyjątkowa, y, bo każdy kraj ma tak samo. No tak, ale to powoduje, nie że to, jest to nie do końca jest mecz towarzyski. towarzyski. To jest Tak. No i On, on jest w sytuacji, jakby on, on został wystawiony, mam wrażenie, no tak trochę na, odstrzał. na odstrzał, no i, i. Czy równie dobrze w kwietniu on może nie być trenerem reprezentacji, moim zdaniem, bo no jeżeli tak przegra być. mecz z Czarnogórą, a przegra, z Anglią, a przegra, może równie dobrze przegrać mecz z Mołdawią, bo Mołdawia Wcale nie ma gorszych piłkarzy w tej chwili niż Polska, jeżeli będzie lepiej ustawiona i, le i bardziej zgrana, co na kto ma gorszą reprezentację. No tak, to właśnie Tak, ale nie... pytanie, skąd to się w tej chwili bierze, dlatego że w pewnym momencie w meczach towarzyskich jednak drużyna smudy w meczach, nie wiem, z Niemcami, Francją, coś grała w piłkę. Drużyna polska w meczu z Estonią nie robiła nic. Nawet nie udawała, że w piłkę gra. I teraz, po, a po, po czym włączasz telewizję i oglądasz mecz Borussia Dortmund czy Bordeaux i widzisz, że zdrowy Obraniak nagle jest zdrowy, strzela gola, ma asystę. Lewandowski, Błaszczykowski strzelają bramki w pucharze e, króla, mają asysty. Pucharze e, w pucharze Niemiec. W pucharze Niemiec. Niemiec. Tak, w pucharze króla Niemiec. Adolfa. Franca. E, e, Szczęsny, jakoś tam radzi w bramce, nie, gra na zero. I Okazuje się, że ci sami piłkarze byli źle ustawieni na euro, bo za daleko od siebie, bo e, okazuje się, że trener nie, nie wiem, czy nie oglądał meczów drużyny. Nie, ja myślę, że to nie jest tak, że on nie oglądał meczów. Prawda jest taka, że trochę inaczej polscy reprezentanci, tak jak oglądałem reprezentację Polski, tak jak oglądałem, jak grali w Borusi, to trochę inaczej jest, jak gra się, jest się trzema zawodnikami w drużynie, w których jednak reszta jest co najmniej tego samego poziomu. No albo jest, tak, albo czasami lepsza. Albo lepsza. A z drugiej strony grasz z zawodnikami, którzy są tego poziomu dużo gorszego. Czyli nie masz tak jak patrzę ale i to, jest, którzy i to jest, którzy są gorszego. I to jest bo tak naprawdę... to jest to, jak rozmawialiśmy, jakieś jeździliśmy no, ty, na reprezentację. Nie jesteś borszy, Korki, jak, morszy, jak, morszy, jak, smuda, no. jak smuda tłumaczył, tłumaczył na przykład Broszkowi, nie, no tracisz bo... piłkę, robisz dwa kroki do tyłu, zaczynasz bronić razem z całą drużyną w linii. I widzieliśmy to no... na treningu, że Broszek nie był Dobrze, w stanie ale, tego zrobić. Ale chodzi o to, że jeśli oni. Masz do czynienia z takimi piłkarzami. Ale poczekaj, no to właśnie po to są ci lepsi piłkarze. Raz jesteś w drużynie gorsza, jesteś lepszy, Lewandowski, jak wchodził młody szczyl do, do jakiejkolwiek drużyny, też byli od niego lepsi, tak? No ale, i wtedy oni ciągnęli jego w ale, jakiś tam sposób, a teraz od niego się wymaga, żeby, ciągnąć, żeby to on to ciągnął. Musisz, żeby ciągnąć, to musisz mieć... Musisz tak, chcieć przede wszystkim. Ale nie, ale przede wszystkim musisz mieć... Znaczy ten y, drugi zawodnik, który... Ty nie mówisz o gorszych zawodnikach, ty mówisz o zawodnikach Którzy są jeszcze jakoś niewykształceni. I nie mówiąc o tym, że w klubie a nie, jednak nie mają potencjału. na co dzień. To, to jest tak, że... No, I to jest trochę inaczej. Mi na przykład najlepszy zawodnik na świecie może długo tłumaczyć, jakie ja mam się zachować na boisko, ale to mi nie pomoże w tej grze. prawda? Jest... Bo on tego nie potrafi zrobić. No I dobrze. dobrze bo... więc... Dobra, ale jeżeli trener... Nawet jak jakby jest... najbardziej był no, ciągnięty Wawrzyniak, to nie zrobi I... tego z Ale Wawrzyniak, rozmawialiśmy, ale rozmawialiśmy o jednym z reprezentantów na... Polski przed podcastem. To prawda. Ja myślę, że to jest odpowiedź nie, na wszystko słuchajcie, Nie, słuchajcie, nie ma takiej możliwości, że trener, który ogląda mecze drużyny na co dzień, że nagle yy, jednego zawodnika zostawia na swojej połowie, a drugiego, który gra normalnie na nie, do, do niego przywiązany na sznurku, bo są takie ćwiczenia, nawet w drużynach niższych lig gdzie zawodnicy grający po tej samej stronie po prostu są ze sobą związani sznurkiem po to, że ten sznurek nie mogą się dalej niż 10-15 metrów od siebie oddalić. Tak jak Piszczek, Błaszczykowski e, pracują na skrzydle w Borusi, Dziura między nimi w reprezentacji regularnie, czy za smudy, czy w pierwszym meczu Fornalika, wynosi metrów 50. No, ale to, I nie ja ma to szans, inna... żeby oni współpracowali no czy ja to jest wina? No trenera to jest wina. No proszę no, Trenera ci. jak najbardziej. Bo jeżeli trener Ci mówi nie opuszczasz własnej połowy, a drugiemu mówi idziesz do przodu, no, że Lewandowski... to między nimi ma tak. 50 minut Lewandowski letów. w tak nieśmiały sposób mówił, że no ja tu nie będę się wypowiadał w jakim systemie lepiej mi się gra, ale... Ale wolałbym gdyby tak. pomocnicy byli bliżej mnie. Dokładnie. I zobacz, no, popatrz rali. na bramki w Pucharze Niemiec, y, gdzie asystę przy pierwszym golu Reusa bodajże zalicza y, Lewandowski, Lewandowski, który piłkę dostaje i zagrywa na ścianę do Reusa, który wbiega. Grają ze sobą który pierwszy. I Reus wchodzi, bo dostaje na ścianę piłkę od Lewandowskiego strzela gola, ale ma pomocnika na te 3, 4, 5, 6 metrów od siebie, a nie 30, ani 40, jak to miało miejsce w meczach reprezentacji Polski. Czy to na Euro, czy niezmiennie w, w meczu No ze dobrze, spodem. ale to, to, to, to mówimy też z drugiej strony tak: patrzymy na tych polskich piłkarzy, jakby to byli bóg wie jak zdyscyplinowani piłkarze na boisku i grali Przez... dokładnie to, co im trener zakłada. A jak akurat historia ostatnich występów polegał pokazuje Erneście, to, że, że oni, są, tego, oni są właśnie trener... bardzo daleko od. Nie, dyscypliny. ale trener jest od tego, żeby potrafił wy... wyciągnąć wnioski z tego, co oni No dobrze, na co dzień. Ale to wiesz, no to, to jeździli, jeździliśmy, jeździliśmy, jeździliśmy na, na treningi reprezentacji jeśli... ze smudą. I co próbował na tych treningach Smuda w trening. Przecież to właśnie dokładnie to, o czym mówimy. Gramy blisko siebie, gramy jeden za drugim. W momencie, w którym tracimy piłkę, wszyscy zaczynamy tworzyć linię i bronimy według tej linii. I, i tak się poruszamy. I on cały czas w przez wszystkie te treningi, na które ja z Wami byłem, on tłumaczył im cały czas to samo. Po czym przychodzi do meczu o punkty i, I oni tego nie robią. I psycha siada. I trener, to co mówili zawodnicy na ten temat, trener robi co? nie udziela im żadnych wskazówek, bo jemu ja psycha, ja bo... psycha siada przede wszystkim i mówi gramy na do Lewandowskiego, może się utrzyma przy piłce. No i, i, i mamy Engela, y, Kazus z y, i wielkiego trenera Haiti. Teraz ale jak sam teraz przyznałeś, to nie jest tylko i wyłącznie wina trenera, to jest również wina zawodników. No, no ale przepraszam Cię, w meczu z Estonią mamy nowego trenera, który raz, że testuje drużynę przy ustawieniu 4-4-2, co wiadomo, że się nigdy w życiu nie uda, przez 45 minut, a potem próbuje ratować wynik ustawiając drużynę tak samo jak trener Smuda za najgorszych swoich momentów nie wtedy kiedy remisował z Niemcami tylko jak na Euro zostawiając na desancie jednego napastnika. Ale jego ja nie bronię. Znaczy, znaczy, bo tu nie znaczy, ma, kogo bronić. nie, to, nie ma, kogo bronić. Że, że tu, tu właśnie go... nie ma, ja uważam, że w tej sytuacji postawy, postawy polskiej reprezentacji w meczu z Estonią jest winny i trener, i piłkarze. No oczywiście, że tak. Nie, nawet, wiesz, znaczy, bo tu ja podejrzewam, że tu w meczu z Estonią ktokolwiek na tej ławce siedział, to, to, to by nic nie zmieniło. No, no, to, co by to zmieniło? Po pierwsze, znaczy, tak, no, on nie powoła nagle 11 nowych ludzi, bo skąd ma ich tak, wziąć? Ale, ale Musi właśnie... powołać tych samych. Nie przestawię im systemu gry, tak jak mówisz, bo nie ma na to czasu. Tak. Więc raz raz nie... to To, no... co mnie głównie zastanowiło, to jest komentarz w mediach ogólnopolskich. Ja wiem, że Ernest nie lubi tego, że, że o mediach mówimy i o tym, jak oni dokumentują. Natomiast media jechały po smudzie na maksa, że miał 30 tygodni czy tam ileś tam miesięcy, że przetestował tylu piłkarzy i okazało się, że piłkarzy nie ma, piłkarze są źli, a, a Smuda wszystko zawalił. Po czym okazuje się, że przychodzi Fornalik i komentarz medio, medialny jest taki. Biedny Fornalik, nie ma kim grać. A Fornalik nie zmienił nic. Zagrał to samo, co Smuda. No, jest fornalik jeszcze... jest biedny, a Smuda był zły przekaz medialny jeszcze jest taki, że dlaczego Fornalik powołał tych samych, że jak przychodzi na trener, to powinien powołać innych to ludzi, zmienić inny reprezentację. Tylko za, kogo? Ale tylko zapewniam kogo? się, jak to ciągle będzie? Oczywiście, ja e, Może tych, no, oczywiście, że może tych samych zły, mediów. Oczywiście, że nie. będzie zły. To media są głupie, nasze polskie. No niestety, znaczy, no taka nie. jest prawda. Fornalik nie tylko, no. będzie zły, bo Fornalik był zły jako trener dla reprezentacji polski selekcjoner od samego początku. Dlatego, że on nie ma większych szans na to, żeby szatnią wstrząsnąć. Obyśmy się na przykład, jak się okazało, żebyśmy się Mylili. No, tak, ale by wiesz, to, to, no, to też jest no, tak, że super. każdy trener musi yy, wstrząsać. wstrząsać, rzucać kurwami, wyzywać zawodników i ich bluzgać, tak? No, są no nie sądzę, żeby Vincent z lasu tak robił. Na znaczy, on nie ma takiej potrzeby, no, on bo nie ma on ma takiej... zawodników ułożonych, wychowanych w jednym modelu od dziesięcioleci no tak. tak naprawdę. To jest zupełnie co <gry> innego. Ale, no okay, zobaczmy, ale, ale popatrz są... już na Deschampa Popatrz na Francję, gdzie jest burdel w reprezentacji. No, to e... ten burdel jest od dłuższego czasu. No, i jest. I Deschamps, człowiek z silną osobowością, nagle się okazuje, to że czy, sobie wiesz, nie radzi. Pra Prawda jest taka, że jakby to nie jest tak, że no, przyjeżdża sobie kadra i oni muszą tego, też, nie wiem, lubić, być jego fanami i przybijać z nim piątki, chodzić z nim nie na muszą. piwo. No, oni, ogóle... przyjeżdżają, oni przyjeżdżają na kadrę. I wykonywać to... polecenie. Jeżeli już się decyduje grać, grać w kadrze, grać w meczu, on to powinien grać, tak? a nie... A u nas jest tak, ani się nie, nie boją, ani, ani nie mają szacunku do trenera. Oni przyjechali na tą kadrę, ani nie ma strachu, z założeniem takim, że... Że kadrę im się po prostu co, należy, co, co, co są to? do niej przypisani, no bo kto inny zagra? No i po, po, po niej mają rację. A no potem, a potem jest tak, a potem no jest tak, tak że nagle... Ale to jest demobilizujące dla nich zupełnie, a oni nie mają takiego wewnętrznego imperatywu na to, żeby po prostu iść i walczyć i Dodatkowo się chodzi o to, że ja nie rozumiem, dlaczego nie mają tego imperatywu. To przecież jest ich do cholery kariera i ich. E, Ale ja, ja uważam, ambicja, że miałam awansować najważniejsze kariera w... W klubie. Żeby do Mistrzostw Świata, nie ich, mają tych ambicji. Tam jest ich pieniądz, tam jest ich. I, no dobrze, ich szansa. ale to, to, to ja bym się spodziewał, że ktoś powie szczerze, nie obchodzą Mistrzostwa Świata, nie obchodzi mi kadra, nie będę w niej grał, tak? Znaczy ja myślę, że ich obchodziła kadra do tak czasów robił... mistrzostw Europy, bo mam wrażenie, że przez moment znaczy, nikt im mieli nadzieję. Nie kazał przyjeżdżać na że Mieli przez moment nadzieję na to, że, że, że może jednak jest jakaś szansa na to, żeby osiągnąć coś więcej z tą kadrą. Znaczy, na przykład, choćby wyjść z grupy, w jakiś sposób się pokazać. W momencie, w którym Absolutnie im nie wyszedł yy, no, właśnie euro i nie wyszło. I im nie wyszedł. Im nie wyszedł. Czyli Czyli wyszedł tak, jeżeli to kogoś mogą mieć pretensje, to tylko, do siebie, to tylko no. do siebie. Ja uważam, że część z nich na przykład odpuściło już reprezentację, koncentrując się tylko i wyłącznie na swojej dydy. bo doszli do wniosku, że nawet w takiej sytuacji, znaczy, w panie taki, nie, taką nie, szansę, gdzie grają w reprezentacji... Ja nie, nie. potrafię uwierzyć. Nie, Bo zawodnicy tak, źle ustawieni tak, tak. na boisku przez trenera reprezentacji nie są w stanie grać tak, jak grają w klubie. Jeżeli Rybus gra w klubie, yy, gra w Tereku Grozny, Przyjeżdża na Dynamo Moskwa, strzela dwa gole, jest ustawiony inaczej. Mercedesa dostał. Pff, nic dziwnego. Wiesz, Lewandowski, Błaszczykowski, Piszczek, Obraniak. Obraniak teraz nie miał, ale każdy z nich ustawiony jest w innej konfiguracji. Inaczej jest wykorzystywany przez swojego trenera, a trener, selekcjoner nie wykorzystuje jego naturalnych cech, no to sorry, no to, to, to jest tak jak z Messi w Argentynie. Jeden, drugi, trzeci trener wszyscy się za, w Argentynie zastanawiają, dlaczego Messi tak źle gra w reprezentacji, a tak świetnie gra yy, w Barcelonie. No właśnie dlatego. Właśnie dlatego, że ma Matoa za szefa. Po prostu. Który nie umie wykorzystać jego naturalnych cech i nie Słuchajcie, umie pomóc ja myślę, że mu pomóc że na boisku. No ale to jest, też jest, temat, jest dlatego, w że w Barcelonie nie, no, oprócz religii, taki ja myślę, że... ma najlepszych piłkarzy na świecie no, no, obok siebie. To też się e... troszeczkę inaczej gra. Jak My... się ma Czawego i nie jest te, wiesz, obok siebie A niż... A to akurat też nie jest prawda, dlatego, że do, dopóki nie grał na pozycji, którą wymyślił mu Guardiola, to Messi y, grał, jako skrzydłowy się pałętał. Eto przy linii to jest półzawodnika. I, I tak są zawodnicy o naturalnych predyspozycjach i albo się umie wykorzystać będąc trenerem i ogląda się mecze, albo człowiek ogląda znaczy, z, teraz, piechów i innych. No. Jeśli chodzi o Fornalika, to po prostu dla mnie teraz kluczowe jest to, co on zrobi teraz. No bo ja rozumiem, że na Estonie powołał kadrę Smudy, bo co miał zrobić? i teraz dla niego jest jakby czas wyciągania wniosków, no i, i albo je wyciągnie, albo nie, i niezależnie od a tego... Ja myślę, że jeżeli chodzi o dobór zawodników, to on nie ma dużego wyboru. Nie ma no, wyboru no, tego, jest, pierwszy jest. komentarz w prasie to jest yy, z Próżnego to i Salomon. No, to, bo to akurat jest prawda, no tam w tej kadrze można wymienić dwa, dwóch, trzech piłkarzy, tych takich mniej ważnych, a no... No i nie powoła. Trzon musi zostać, bo po prostu nie, nie, nie ma, no, nie, nie zagra nikt lepiej niż Lewandowski. Lewandowski Liuboja, nie, się jest, nie chce zagrać, się lepiej jest każdy... dobry zawodnik, ale na polską ligę, no. E, także mówię, no wnioski Fornalik musi wyciągnąć, ja, to jest facet inteligentny, ja wiem, że te wnioski wyciągnie, tylko że on nie ma czasu, no i to, że on je to nie, wyciągnie on jest to fatalny, to, jest to i... niczego nie zmieni on równie dobrze może zrobić najlepszą rzecz jaką jest w stanie zrobić i dostać 3-0 z Czarnogórą no, I, wiesz, i, i, i, tak chodzi, I nawet jeżeli później, tak, później na przykład tak ta będzie. reprezentacja zacznie grać, to, to, to 3-0 może zauważyć o całym awansie, no to, to jest po prostu No bo weźmy pod uwagę kalendarz, mamy na jesieni 3 No nie nie z czego dwa się... są w dupę, no Mamy Czarnogórę i Anglię. Kogoś z nich musimy przeskoczyć, żeby awansować. Tak? No, no. Nie ma wyjścia. Czyli, jak dostaniemy na dzień dobry z Czarnogórą i z Anglią, no to potem będzie ciężko. No i mamy Mołdawię. Teraz. A to też jest w ogóle to też jest, też jest niezła historia, czyli ustalanie grafiku. A jeszcze jest Ukraina w tabeli. A jeszcze jest Ukraina. Właśnie. No. Ja to, ja to. Jak to? Nie, no, czyli Ja uważam, że polska nie ma szans na awans do tych mistrzostw świata, więc tutaj jest Fornalik Dlatego na z góry Nie, nie należałoby, tak jak moje przemyślenia z meczu ze Stonią nadal. Ja ja Zatrudnić to... trenera Magata albo trenera szafa. Ja ja, no, nie buduje rząd on będzie nie, chciał. Znaczy, wiesz co? Ja myślę, ja myślę że ale, ale trener warto się zapytać nie naraz, to... Trener Fornalik odejdzie, bo nie ma szansy awansować i wróci Antoni, trener Majewski. Antoni. Nie, nie, trener Majewski. Hmm, Skorża będzie następnym zbawcą. I tak będziemy się pieprzyć z tymi polskimi trenerami tak, przez następne 30 Uuu, lat. czy znaczy, wiesz, To, to znaczy, jeśli, o czymś przyjemniejszy. O czym jeśli, można porozmawiać. Jeśli przyjęlibyśmy przy, modlę, że Fornalik ma nie awansować, tylko budować, to akurat on się do tego by nadał, no, jakby on miał nagle wyciągnąć... Ale on nie będzie budował. Już e... więcej... No on nie będzie budował, bo nikt na to nie da szansy. już nikt więcej na to nie, nie, nie da czasu. Nie, zdarzy się, nie zdarzy się taki kasus, wiesz, smody, smody że go zostawiamy no bo, i ten dalej. No bo, no bo nikt nie się chodzi... będzie miał... Nie, nie chodzi, chodzi mi o to, że nawet jeżeli tym razem mu się nie uda awansować do tych Mistrzostw Świata, bo jest w takiej sytuacji jak nie innej, że tak naprawdę pierwszy mecz już może zawalić całą historię. Ten nikt mu nie da szansę. No na ja następny. wiem, oczywiście, że mu nie, nikt mu nie da mu nie Znaczy da Wracamy do tak zwanej niestety polskiej normalności, która jest nienormalnością, ponieważ kadencja Smudy była taka, jaka była, z tego powodu, że trener Smuda był elementem budowania Mistrzostw Europy, które odbyły się w Polsce. No przy przy można sobie też tym jak... grzebać niezależnie od wszystkiego, bo to był element w jakiejś w atmosferze konsercji. był wybierany. To nie, no, też, jak to jak się podejmuje taką decyzję, ta ta teraz, teraz to można nie można jej zmieniać. Tak? To już, to już, no, okay, no. Teraz można co pół roku trenera wyrzucać, no bo co to ma za znaczenie? No tak, będzie się go wyrzucało co dwa lata bo. i tak będzie w koło Macieju, no jeszcze długo, no. No, no i w tym jest to, że od, nie pamiętam od jak bardzo dawna my naprawdę mamy dobrych piłkarzy wreszcie. Czy znaczy wreszcie mamy zawodników z pola od, od wielu tak, lat, tak, którzy, no, przecież, którzy grają w dobrych jak klubach patrzysz, zagranicznych i, i dobrze grają Jak popatrzysz z kim Ben Hacker awansował do Euro, no. to tam, tam, tam było wiesz, po pół drużyny to były kompletne no-name'y, był gdzieś tam Smolarek który z mniejszym większym szczęściem raz grał, raz nie grał gdzieś tam na zachodzie i, I to tyle tak naprawdę. No. I, I on z tą drużyną awansował, tak? A w tej chwili no mamy, tak. to mówiliśmy, no, pół drużyny, to mamy na poziomie no co no najmniej europejskim, europejskim. Normalnie europejskim, europejskim poziomie dziennie, tak? Dokładnie. No bo jeżeli zawodnik tak jak kolejka w kolejkę strzela gola. Mamy trójkę z zborów. Ja. Mamy całkiem całkiem ale dobrego Polańskiego, który jest solidnym w, zawodnikiem. Dwóch bramkarzy z czołowych klubu europejskich. I który gra na bardzo przyzwoitym poziomie na środku boiska w obronie. No tak naprawdę wynikałoby z tego, że powinniśmy tworzyć całkiem niedą. dwa gole. Z nazwisk to jest najlepsza reprezentacja, jaką mamy, nie wiem, od 20 lat chyba, tak, mhm. tak po, po nazwiskach. No, od czasów Koseckiego, Urbana... No, no powiedzmy, no tak, no, no, nawet Engel nie miał takich ludzi. Nie miał. No, Engel miał tam rzeczonego Hite, który grał w dobrym klubie gdzieś tam. Hajte i Wałdocha na Hajte, Wałdocha. Wałdocha. No. i Waldocha i właściwie też tyle, no reszta też dzisiaj pamiętała po, po tam po ławkach rezerwowych albo w polskiej lidze. Sibika z odrywocisła wziął na Mistrzostwa Świata. No, i Czeskiego jeszcze, powiedzmy który <grym> gdzieś tam No, <grym> tak, iwan miał PSV, ale go nie No, tak. no ale no, no, Iwan z PSV to był. był na początku, na po początku. PSV go wyrzucili i tyle se pograł i właśnie był człowiekiem bez klubu, który jedne mecze grał w kadrze przez chwilę. O, I trzeba go było brać zamiast Sibika, co grał w otwór. Mimo wszystko trzeba było brać, zdecydowanie. To tak, to prawda. Kto, wygra, kto wygra Polską ligę? Kto Lugę? wygra mecz? Kto wygra Polską ligę? Ja mam takie pytanie. O, to patrząc a a se, powiem Ci, Patrząc na ostatni <śmiech> sezon, to bym nie zaryzykował niczego. Bo Biede. postawić na pierwszą dwójkę śląsk ruch to musiałbym być jakimś nienormalnym. Nie Nienormalny. normalny też. Tak, stawiać na Legię i Wisłę. No, powiem Ci, no co Najszybciej. No, no, Legia no. gra w piłkę przynajmniej. Jako, no, no jedyny, jako jedyny klub w Polsce w tej chwili Legienda. na tle e, innych klubów polskich i na tle jakichś tam średniaków e, z dolnej półki europejskich. Legia gra w piłkę. A do tego legia. No, znaczy zagrała nie mecz. gra w piłkę, Śląsk, nie gra w piłkę, ruch. No, no, to jak na pewno. No lech gra w piłkę. ale w Pucharach z nie wiadomo. Słuchajcie. Ale czy naprawdę uważacie, że żeby być mistrzem polskim trzeba grać w piłkę? No w, nie, ale to rzeszą... nie przeszkadza, ale to nie przeszkadza, oczywiście, no no nie pomagasz nie, przeszkadza. nie no, masz jednak większe szanse, i przecież. śląs no. nie grał, został mistrzem Polski. No, co, jakbym miał powiedzieć, to kto dzisiaj mi zostanie mistrzem Polski, to powiedziałbym Legię. No ja bym nie Wisły cały czas jednak, A ja powiem, ani, że Lech. ani Lecha. Polonia go za 7 lat. Tak. Właśnie zaczyna swój wielki Nigdy blaszczy. nie spadnie, Karmazyn. Karmazyn nie spadnie. nigdy nie spadnie. <laughs> nie wiem, to widziałeś ten artykuł, który tak, rzuciłem? Tak, tak, ja. Kto będzie mistrzem Niemiec? Nie wiadomo. Y, Hiszpanii? No, Real albo no, Barca. Tak jak na 50% <głosy> tutaj, tutaj, tutaj nie ma takiego wyboru. To jest o, O, i to jest ciekawa liga. Szwedzka, okazuje się, że trzeba wyglądać ligi Szwedzką, bo to nie wiadomo, kto będzie mistrzem. A propos jeszcze, nie wiem, dlaczego mi się przypomniało, o propos tłumaczenia na Polski różnych tam piłkarskich, bo już kiedyś mówiliśmy o tym, Obiecuję cały czas, cały czas? Czał czas? Całysasku. Obiecuję cały czas, że przyniosę tę książkę, w której jest to prześmieszne zdanie. O czym ty mówisz? O tłumaczeniu z angielskiego na polski, jeśli... Yy, jeśli wiecie, wiesz, co? o czym ja mówię. Jeśli, tak. <grym <grym <grym jeśli no, przedmiotem, przedmiotem, przedmiotem tłumaczenia jest cokolwiek związane z futbolem albo ze sportem. Mhm. Bo zauważyłem, że wtedy z reguły w Polsce bierze się kobietę do tłumaczenia. Po pierwsze, to jest jakby taki mus, że to musi być kobieta, bo ona zna język, która się kompletnie nie zna na ostatnio na, na konferencji prasowej... Yy, już nie pamiętam, któregoś polskiego klubu. Kto grał z jakimiś Niemcami ostatnio, albo z Austriakami? Legia. Legia, o, dokładnie, dokładnie, dokładnie. Była pani, która tłumaczyła e, na niemiecki z polskiego i odwrotnie i to było pr przekomiczne to było, naprawdę, przekomiczne to było. <gry> ostatnio na Wikipedii wszedłem na stronę klubu chyba, no nie pamiętam, ale to są nieważne jakiego klubu i tam jak to zwykle na, na dole były takie rubryczki, kto do klubu przyszedł, kto odszedł w tym sezonie, jakie tam zmiany. No i część piłkarzy miała, miała dopisek zwrot pożyczki. <śla> <śla> może oni byli zamkrykont. A może po prostu byli pożyczką. No, to, to, to, to, to, to, to, to, to parabank był, nie? to nie klub. To jest zresztą bardzo, bardzo prawdopodobne, patrząc Ale. na polską ekstraklasę. Pożycz, jest... Pożyczki w futbolu są bardzo popularne. No, no. No. Punktowe. Tak. Nie, Nie który... wspomnimy o słynnej na... pożyczce Darka Szpakockiego. Albo Grzegorza że i, i, i, i Łukaszenki. Tak jest. Też, to, taką samą pożyczkę mieć. Tak jest, to prawda. Jedną. Tak, tak Jedną wypożyczali sobie nawzajem. A propos pożyczki Łukaszenki to chleb. Aleksander człowiek, który kiedyś Tam. się pożyczył z Arsenalu, który miał no taki no. popularny kierunek. Tak On był bezwrotny chyba trochę tak. Chleb Bezwrotny teraz gra na Białorusi. Oh. No Jego kariera też tak mocno wyhamowała no. w pewnym momencie. No w kilku ha, ha, dobrych ha. klubach się pojawił. No, tylko że tak swoje. pojawił się, no, no, dobrze powiedziane. To, to, to, są, to, są no? te, to są też te decyzje takie właśnie. Myślę, że gdyby Chleb sobie w tym Arsenalu został, to by tam sobie gdyby... po, przez parę sezonów jeszcze pograł i... Albo gdyby postanowił w pewnym momencie zareagować na sugestie trenera, że musi się jednak nauczyć języka, w którym wszyscy rozmawiają w szatni, no pomaga, e, I przestać to się prawda. spóźniać. Czy... Kamil Kosowski ma na temat inne ja zdanie, myślę, ale, ja ale ja myślę, że, że to jest bardziej, bardziej kwestia po prostu jego samego nastawienia. E, nie, nie, nie, nie, nie. nie. No, no, znaczy, tam... pamiętajmy o jednym, że gdyby, gdyby, gdyby, gdyby, ale jeżeli na przykład dostajesz propozycję, że możesz trafić do Barcelony, to wtedy wszystkie takie no, gdyby. To, to, to, to, no, jest, to, jest, to jest tłumaczenie tak żegodutka. Ale jeżeli. Tak, tak to jest tłumaczenie jak dostajesz ofertę z to sobie spokojnie tam 5 lat możesz na ławce posiedzieć, i to jest fajne. No, no tak, ale, ale sytuacja chyba była na starcie trochę inna niż dotkana. Znaczy, u Guardioli też, też, też było tak, że on przychodził do zawodnika i mówił mu, że ma zrobić to, to czy tamto. Jeżeli zawodnik tego nie robił, to on po jakimś czasie do niego przychodzi i powiedział: Masz ostatnią szansę. Jeżeli zawodnik nie reagował... To się w każdej pracy zdarza, że jak szef ci mówi, no, że masz no. coś zrobić, to lepiej, tak, to, lepiej, to, lepiej to, zrobić. Tylko, tylko że y, chleb przyzwyczajony do ostatnich szans węgera, y, zareagował inaczej i postanowił jednak nie uczyć się języka i nadal spóźniać się na treningi. No i spóźnienie na trening kosztowało go utratę roboty w Barcelonie, mimo tego, że byłem na meczu. W którym to meczu, nie byle jakim, Barcelona Real, gdzie jego otwierające podanie spowodowało, że Barcelona strzeliła bramkę na 2 do zera, kiedy to Canavaro nabił się na słupek po strzale Messiego. Tak, no, tak. Akcie się taki klep. Piłkarze, którzy przez chwilę mieli swoją szansę, no było wielu. Tak, ale wiecie, że się marnowało. Tak patrząc z punktu widzenia piłkarza, nie? przychodzi do ciebie człowiek i mówi: Zrób to i to. No, albo, no, już, mówienie, albo nie robisz, no niekoniecznie no, nie piłkarza nastawienia nastawienia, no koniecznie po prostu i no, no, jest no, bo piłkarze piłkarze piłkarze do pracy, no. ale może było tak, że on Czasem nie się, bardziej on no. się... nie Czasem rozumiał się z kolegami w szatni, się. to może też nie rozumiał, co mówi do niego trener, no tak, ale wiesz bardzo piłkarze... chciał to zrobić, tylko nie rozumiał, co ma zrobić po angielsku czy może pan mi to powiedzieć po białorusku? on że przepraszam Panie trenerze Guardiola, przypuszcza, mówił do niego jednak po angielsku poza tym po żalta mnie, Przecież to redaktor Zawada jest autorem słynnego powiedzonka, mów do mnie po polsku. Więc. <gulik> tak, no dobrze. <bardzo. gulik> tak, no Aleksander, tak... Aleksander mógł tak samo. Pod no pod tego, pod ty... Mów do mnie mów po białorusku. Białoru... Białoru... No. No. No. Człowieku, co ty chcesz? Tak, Guardiola, to sobie renesansu raz. ale daleko szukać. Odin, dwa, trzy. W Polsce też zdarzają się piłkarze, którzy wychodzą z założenia, że też nie warto uczyć się języka. No nie mówię, Kamil Kosowski, który twierdzi, że Futbol jest na tyle uniwersalnym językiem, no tak, że, że bez problemu się tak. wieczorem przed powoduje, że na drugi dzień <grym> się, da, się tak, czujesz. Tak, tak. I Myślę, że mówił wtedy i mówi się, we wszystkich językach świata tak. wtedy, tak, tak, spokojnie. No Prawda jest taka, no... w Bełchatowie to wystarcza. <grym> Babuchatów Bo bohatów jest w takim kraju, co mówią, nasz, w języku, nasz, który Kamil zna akurat. Nasz wspólny przyjaciel, nie za weselą swojej siostry, ale... zaprzyjaźnił się z Włochem i mimo to, że Włoch porozumiał się tylko po włosku, a, a kolega mi tej ni w ząb ani pół słowa po włosku nie znał, okazało się, że wszyscy byli w szoku, jak oni się świetnie rozumieją i doskonale się bawią przez całe wesele. No, no ale wiesz, jeżeli rozmawiasz... Yy. Juve, tore, amore, ajajaj. No A i tak rozmawiali przez cały okazało się, że podobno nie tylko o tym rozmawiali. Nie? To ale, jest o polityce. No no, no, no, no. O polityce tak, kwantowej. Ale co najciekawsze, potem podobno Einstein żaden z nich perfecto. nie pamiętał o czym tak rozmawiali. No Einstein Good. Mogli też rozmawiać za przeproszeniem o dupach. No. no. Buena, no. buena. No. Bardzimalistyczny. Eee. Eee, widziałeś? mogli mm, mm, <grym> mówić po swojemu Bądź na Tak jest tak i gada, to prawda. Czas mówimy o meczu polsko A nie skończyliśmy. Nie skończyliśmy. A tam nie było o czym gadać. A tak mi jeszcze, a jadąc, a tak mi się właśnie Jadąc samochodem wczoraj słuchałem radia Czy ty rowerem jechałeś? Ale wczoraj jechałem samochodem. Dzisiaj no, rowerem. Dwa koła. Rower. Dzisiaj jechałem rowerem i mi się jedno koło zepsuło. Ale w ogóle zostało mi jedno. Jak się nazywa taki rower, co ma jedno koło? Monok. Monokl. Nie. No, chyba niekoniecznie A Nie, bo to są te przekątne koła Chciałbym zobaczyć monokl. Re Redaktora, koła po chciałbym zobaczyć, no, redaktora jeżdżącego dwa, na monokl, Zostałem mu dwa, ale Jego, przekątne wie, Wielu znanych gestap gestapowskich ty, Jeździło na jeździło na monokl. <śmiech> Albo jeździ na, na rowerach wyścig z przekątnymi do, kołami Wyścig do koła III Rzeszy Odbywał się na Monoklach no no, nie, bo w każdym razie bardzo mnie rozbawiła pani redaktorka, która prowadziła tę audycję muzyczną wprawdzie, bo ona e, o jakimś koncercie... czy jaką audycję? Przecież na razie jesteśmy, że jechałeś samochodem. Nie, jechałem samochodem, słuchałem radia. A I e, pani opowiadała tam coś... mogłeś, czy, czy ta informacja, że jechałeś, przepraszam, samochodem była konieczna? No, nie. <laughs> <laughs> Ważniejsze się jest, że słuchałem radia na samochód tak, Czym, i, i umiem. <laughs> W każdym razie opowiadała, niestety nie słuchałem od początku, więc nie wiem, kim była pani, ani o jakim koncercie opowiadała, ale bardzo jej się koncert podobał i tak bardzo chciała to wyrazić, że on był taki, taki niecodzienny, nie, niekosmiczny, nie z tej ziemi, a w końcu się poddała i mówi tak, no ja, ja nie wiem, co powiedzieć, tu, tu potrzebna by była retoryka Tomasza Zimocha, żeby to oddać. <grym> Ja słyszałem Tomasza Zimocha jadąc do nowicy, komentującego występ polskiego pływaka, y, chyba na 200 metrów. No, wstrząsające. Moja żona, która wtedy prowadziła, nie mogła prowadzić. Po raz pierwszy spotkała się z komentarzem na zimno Tomasza Zimocha. No i faktycznie. Na zimno. A to jest. To jest duże tak, przeżycie. To jest tak. duże po przeżycie. Przeżycie, jest raz. przeżycie. No i po raz kolejny nabrałem się na tą Kaźmocha, ponieważ byłem przekonany, że nasz zawodnik, teraz na nazwiska nie pomnę. To dwa złote, nie, dwa złote medale że, za tak, Nie, nie, że, że, że po prostu walczy z Phelpsem o, o, o pierwsze miejsce, a jeżeli już potem z Phelpsem nie walczy, bo Phelps ma robić no czego innego i tak dalej, i tak dalej, to jednak. To walczy, już ma w kieszenie. Walczy po prostu o medal olimpijski. No i dopiero już po chwili powiedział, że przypłynął o stal. No to nie. Czerniak, ale ja... natomiast ja się... Ale po prostu się... było coś tak kurwa za mnie nieco ja, się ja, nadziałem... ja się po raz kolejny dałem nabrać. Ja się nadziałem absolutnie na Cezarego Guriewa w Polskim Radiu i jechałem w trasie, byłem i słuchałem konkursu rzutu młotem kobiet z Anitą i jak on krzyczał za każdym razem, że właśnie pękła bariera i rekord świata Anita Włodarczyk pobiła, to ja za tą kierownicą tam spazmów z radości doznałem, a potem się okazało, że no jednak 74, czyli do rekordu świata 5, że na się. stadionie. Widzi to, ma to no, no z bliska. Ale może on ma trudniej, no z bliska. No, ale w stadionie piłkarskim, ale, jak jesteś z bliska, ale to, słuchajcie, to nic nie widać. Ale zauważyłem komentator... zauważyłem niestety tą, tą samą prawidłowość, która się dzieje w polskim Za telewizji każdym i komentowanie piłki nożnej. że Dariusz Szpakowski był... Jutro ci został... Dariusz pojutrze będzie, będzie ci komentował Granderby. Zobaczysz. O Boże znaczy. Może nie będę oglądał i Dlaczego szpakał swigander? Że... Bo w telewizji polskiej no, jest super puchar, na na który ja się, ta. się tak. wybieram Ojej. Barcelona, Real Madrid I jak telewizja polska pokazuje I on na tko, narzucił jakby sposób będzie, komentowania będzie. Polski Ju, już się znaczy pił Piłki że, że... nożnej Piłki nożnej w ogóle Tak samo Tomasz Zimok na, narzucił komentowanie w radiu I teraz zauważyłem, że na, tych, na tej olimpiadzie Że w jedynce inni komentatorzy Innych dyscyplin próbują nieść Nie mają szans to raz A dwa, że niestety próbują czy to jest ta akcja, czy to jest ten moment wyjęta z, ze Szpakowskiego no wszyscy po prostu nie wiem, wytatuowali sobie to na przedramieniu tak trzymają, żeby to powiedzieć w odpowiednim momencie Nie, no, no to jest miesiąc. wiele takich macy no no przede, wszystkim, przede wszystkim ja cały czas uwielbiam wśród kolbskich komentatorów na przykład mówię, out tak jakby człowiek oglądający mecz nie widział, że piłka doszła na out słuchaj, no może, może albo na przykład rzut rożny. Może no, mieszkasz no, w dzień ja, grzązi? Ja uważam. Ja Powinni mieć czasu, tak. słaby zasięgi i cały telewizor, tak? Grają w piłkę. To nie jest tak, tak. to nie jest Kop, tak. to Albo na przykład niecelne podanie. A, no to, jest niecelne. Walor, to jest walor edukacyjny, bo może się zdarzyć teoretycznie, tak, tak. że to ktoś tak. ogląda pierwszy raz w życiu. Ma koza weszła, nożnej, koza tak? weszła do chałupy i na przykład nie wie, co to jest. Dziecko, ośmioletnie dziecko. Marta telewizor włączyła. <grym. <grym. I, to jest nawet nawet I jeżeli no, ktoś no, poda no, do kogoś niecelnie, to tak, trzeba mu to mu powiedzieć, że to jest niecelne podanie. Albo au, że aut. Zgodzę się. Raz w mecz A nużby włączył w Niech minucie Przecież jest słyn... słynne powietrzenie. Ale dla jest tak, tak, gdy, Dla tych, chcesz, dla tych chcesz, którzy chcesz w tym momencie włączyli naszej transmisji, to... Przypominam, że jest jeden Zazera, chociaż jest pokazane, tak. Okay. Ja i tak się dziwię, że oni, zawsze jak się spóźniają na hymny i wyłączają... Y w drugiej minucie meczu że dosłownie jest, że, że, że, przed sekundą, że, dosłownie, tak? że, druga minuta 40 sekunda że sami tych hymnów nie śpiewają w tym momencie A tak jak wymyśliliśmy ostatnio właśnie właśnie zakończył się A. hymn Związku Tak, jak proszę. ostatnio wymyśliliśmy A. będąc no, nowicy w górach, idealną górach idealną prowokację czyli zaśpiewanie hymnu polskiego jeszcze Polska nie zginęła póki my żyje My... No to Benisz. Co? No to i, i, I pasuje idealnie. A Benisza nie powołali. No, Benisz no bez klubu, więc nie ma szans na powołanie. No, Ale psz, bo okazało psz, psz. się, że niemiecki hymn pochodzi od mazurka Dąbrowskiego i dlatego to Oczywiście. wszystko fraze, frazeologicznie się tak genialnie stało. No bo to z Włoch przyszło. Bo, to był, bo, bo mazurek Dąbrowskiego był niezwykle popularną pieśnią. Zresztą warto posłuchać też hymna austriackiego. Oh. A ja nie mam... mówiąc, nie mówiąc, tak, nie mówiąc, serwki. to była bardzo popularna pieśń tak? Już nie ma tego tak. hymnu, niestety, bo nie ma kraju. Piękny polski hymn śpiewał. Tak, dokładnie. Tam dwie minuty się różniły. Tylko pierwsze słowa były inne. Natomiast ja, ja jestem po ostatnich, po euro nawet, zostałem tak, fanem... bracia Słowianie, czy co? Ja nie pamiętam. Już teraz też nie pamiętam. Hmm. Tak, coś bracia Słowianie. Coś, coś bracia to Słowianie. zostałem fanem po ostatnim euro hymnu portugalskiego. Dlaczego? Nie wiem, podoba mi, Poda mi się melodia mi się podoba. Za to wśród moich znajomych, zwłaszcza tych nie interesujących się, nie interesujących się futbolem, zachwyca i y, pomysł na hymn Hiszpanii. Lesu. Że się nie śpiewa. Tak. Że się nie śpiewa. Oj tam Lesu. nie Lesu. Redaktor właśnie dzwoni. A, a wiecie, że by był taki moment, kiedy redaktor Maciej Iwański zacytował w czasie hymnu Hiszpanii fragmentów zło... To nie fragment, cały hymn, który został hmm. zakazany, bo to są frankistowskie generalnie. Ale ge no tak jakieś się pierwszej zwrotki. Jakieś 10 lat temu, może 15, postanowiono, że jednak żeby ten hymn miał słowa. I tam zatrudniono, i to w ogóle zrobiono tak, że wzięto tam gole, wiesz jakiegoś baska, wzięto Katalończyka. Czyli każdego, każdego jakiegoś artystę, żeby oni wspólnie tam się, wiesz skumali, żeby napisali słowa które czy najpierw popili potem pobili tak, nie, a niektóre, potem poobrażali. które nikogo nie obrażą żeby to był taki wspólny hymn no i oni te, te słowa rzeczywiście napisali one były gdzieś tam poszły do, do rządu czy gdzieś tam do jakiejś akceptacji i odrzucono ale z jakiego powodu odrzucono odrzucono ponieważ słowa były zbyt nacjonalistyczne <śmiech> <śmiech> i tak Czyli spotkały się trzy nacjonalizmy hiszpańskie, więc było nawet więcej, tak? I było jeszcze więcej tego nacjonalizmu. Bardzo dobrze. I do tej pory Hiszpanią mruczą hymn. <głos> Murmurando się nazywa, to jest tak. Ale dzięki jest temu bardzo... nie ma na przykład problemu, <głos> tego, że ktoś nie umie śpiewać Dokładnie. albo nie zna słów. No. O, tak. Tak. tak, bardzo, no, bardzo no, fajne tak. poza tym nie może z... zarzucić, że jak ktoś jest, nie wiem, by... podolskim, że nie, tak, tak, podolskim tak. że nie śpiewa, stoi w się ruszy. To jest tak ja samo podobno... jak, jak mój kolega Chaba, zawsze nie, nie, nie lubiąc futbolu, oglądał jednak patrząc, gdzie schodzą piłkarze. Gdzie jest umieszczona szatnia. I jak jest na przykład w rogu, tak jak Manchester United, to najbardziej lubił te mecze i uważał, że są świetne. Wspólnych, wspólnych. Idą do kąta, znaczy miał <grym> ciężką podstawówkę 22 No i wiem czy pamiętasz, my gdzieś z za którym zawadą pomieszkiwaliśmy z trzecim kolegą, zwanym geszczotliwie Rumunem, który kompletnie się interesował piłką nożną, i on potrafił. Kompletnie. W 60. minucie jakiegoś meczu, gdzie myśmy zagryzali zęby z emocji, zapytać się, dlaczego jeden z tych panów to ma jeden pasek mniej na getrach, niż pozostali. No. W 60. minucie. Tak, jego go interesowały szczegóły. Jak on to zauważył, że jeden miał, tak. wiesz, tak gdzieś tam się wywinęły, jednego paska nie było widać i tym się zainteresował. No. no tak. Ale oglądał z nami, twardy był. No to ja też miałem takiego to Ja Zresztą... myślę, że jednak alkohol, który stał na stole, przykuwał go do mojej do, do, do, do mnie na przykład w kifach tak też przychodził kolega, który regularnie przychodził na mecze, przychodził z piwkiem, zawsze sobie go kupował za mało. Po czym wychodząc, mówi, to ile było? bo, bo, bo nie chciałem powiedzieć. Ale przychodził na mecze też regularnie. Którzy to nasi? Tak, kolega Szymek, tak, zawsze. Zawsze chętnie, no. zawsze to jest. Do rozmowy to wspólnego. Moi rodzaju. drodzy redaktorzy. Tak, no, dobra, starczy tej no właśnie. Biktorii. Moja córka wczoraj na przykład absolutnie bezbłędnie oceniła, którzy są nasi. Pyta, że weszła do pokoju i komu kibicujemy? Ja mówię, no komu? No czarnym. <grym> Chodziło o Polonię w meczu z lechią razu <grym> wiedział. nie wiem dlaczego czarnym, Przecież dzieci nie lubią? No, przecież czas. w życiu nie, nie była indoktrynowana. W życiu. Dlatego jest kibicem korony Kielca, a nie Barcelony. No. <grafy> Dlatego jak ją pierwszy raz zobaczyłem, to chyba była w śpieszkach Barcelony czy w koszulce. Nigdy tak. nie miała śpieżków w Barcelony. Nie, to koszulka znaczy była Miała ale nigdy nie założyła. Generalnie jakoś pierwszy obraz, <grafy> jaki zobaczyłem ją, to była czymś owinięta. No dzieci bywają czym Byłem, owinięte, czymś owinięte. No to... <grafy> czymś w barwach. Bywają, że dzieci mają barwy. W sensie le... Dobra, kończmy, ponieważ nie, maz... temperatura tak. w tym pomieszczeniu, wilgotność... I... Właśnie ja, ja, ja, ja byłem no, no, na poziomie kondycyjnym, lecę do Barcelony na mecz i właśnie się przyzwyczajam do temperatury i wilgotności. Oh. Ja natomiast, bo ja, no, jest, się, w ciągu najbliższych trzech minut jestem w stanie zemdleć, jeśli nie otworzymy okna A to jeszcze po spędziu. <śmuchy> <to w myście. śmuchy> Zobaczmy, jak to wygląda, jak <śmuchy> własny mikrofon. Jak <śmuchy> <chcesz śmuchy> chciałbym zemdleć w ciszy, czy na przykład opowiadając dykteryjkę? O właśnie, bo się nie tak Niech będzie wzmożony wysiłek szybciej. Nasiu Użytkownicy twierdzą, że... A zróbmy tak, u... żeby to, to tak spektakularnie zemdlał. Coś trzeba by tu... nas. jak w zamku... Użytkownicy twierdzą, podaj że, że niewidoczny Usain Bolt na zdjęciu to jest redaktor Magziasz uciekający przed dykteryką. Pajdzawa. Jaki niewidoczny Usain Bolt. No, takie zdjęcie trzeba, zamieściłem trzeba, na Facebooku, trzeba gdzie jest ten Usain Bolt. I zapytałem się, kto jest na zdjęciu. No ja że że Odpowiedź była tak. taka, że to redaktor Magdziarz uciekający przed dykteryjką. To jest taka słynna też seria zdjęć, jak, jak, jak my widzimy Usaina Bolta, A jak Usain Bolt, jak Usain Bolt widzi nas. Tak. Albo jak, też tak. jak my widzimy Clint Eastwood, jak Clint Eastwood widzi świat. Tak. Jest też taka o Messim, hmm. jak Messi nas widzi, jak my jego. Hmm. Drodzy słuchacze, dziękujemy za <grym <grym bardzo słuchanie, słuchanie kolejnego odcinka subiektywnego podcastu sportowego. Żegnają się. Na do... będzie już po powrocie Znowu są... mnie jest liczycie, liczycie jak w trakcie podcastu. Liczymy ci Muszę zawsze z... jedną zachować na koniec. Ja sobie nam no, tak to... żyletką na żyłach. Ma załatw całe przed I potem <grym> przyjdzie moja żona i będzie, a dlaczego? Wszyscy dziennikarze mają. Dlaczego jednak się masz?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 Baby, baby, don't you get... Who am I. Jesus, Maria! Zepak trzyma flagę, w tej chwili biało-czerwoną i dalej macha tymi rodczynami. Mogłeś kto mi wrzucił Szaranowicza na słuchaw? Córku Turku ten mes! Szaranowicza miałem na uszach i zgłupiałem. To prawie swą elegancką fryzurę Tadeusz Gafincki, a tymczasem ty piłce Czerwiec. Tuńczycy choć wygrywają, to jednak przegrywają. Eleganckie kobiety pięknych tutaj w toaletach, eleganckie mężczyźni białe koszule,